Zanim zaczynamy, chciałbym tylko powiedzieć na samym początku, że, że ponieważ ten wykład ryzykuje być trochę dłuższy, bo temat jest tak obszerny, to ja wolałbym teraz rezygnować z, z kwadrancu typowego akademicznego, ryzykując nawet, jeśli będą osoby opóźnione, jednak po prostu, abyśmy punktualnie teraz od zaczynę. zaczęli z krótką modlitwą, proszę. Amen, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. amin. Ojczy nasz, któryś jest w niebie świętym, imię Twoje, przyczu królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jaków w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego tego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię odpuścimy naszym milowańcom i nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowasz, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w Twojego, Jezus. Święta serce Jezusa, zmiłuj się na nami, niepokalane serce Marii, Boczysię za Boczysię. święty Józefie, Boczysię za Boczysię. Święty Piłży Ciesząty, Święci Aniołowie, Służowie, Ojczyźni, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na takie, że tak powiem, niesamowite miejsce. I od razu Chciałbym przedstawić najpierw właściwy tryb tego spotkania. Wykład na temat jedynej prawdy. Jedna jest prawda, jedyna prawda katolicka. Jest to bardzo wielkie wyzwa wyzwanie, aby w ciągu paru minut dosłownie postarać się właściwie przedstawić po prostu taki obszerny temat. Z góry proszę o przebaczenie jeśli bardzo dużo takich wątków tylko tak pobieżnie poruszam, nie zadawalając być może każdego z Was, który byś może myślał, że tu, w tamtym punkcie trzeba było więcej powiedzieć. W takim wraży dobrze jest, aby sobie ewentualnie właściwie zarezerwować takie zagadnienia, pytania, które po wykładzie moglibyście, się, moglibyście zadać Zawsze po wykładzie jest taka możliwość pewnego, właściwie pewnego, pewnej wymiany, czyli by dacie, zadacie pytania, dostaniecie, jeśli jestem w stanie odpowiadać na to wyjaśnienie, na to oczywiście dobrze by było, aby te pytania poruszały nasz temat, dla których tutaj zgromadziliśmy się ale jeśli tu są inne pytania, które, są, które być może są związane z naszym Świętego Piusa X, to jestem też gotowy oczywiście na wszystko, na to również odpowiadać. Więc zacznijmy od razu ten wielki temat. Jedyna jest prawda katolicka. Aby móc mówić o tak ważnych rzeczach, musimy zawsze mieć przed oczyma, że takie terminy muszą być dobrze określane, dobrze definiowane. Jeśli mówimy prawda, to musimy wiedzieć, co to jest prawda. Oczywiście klasyczna definicja Arystotelesa już, potem świętego Torze Tomasza Zabakwinu, która definicja ta pojawia się praktycznie we wszystkich klasycznych podręcznikach filozofii, teologii, jest, że Nasz intelekt, nasz rozum poznaje rzeczywistość i rzeczywistość taka, jaka jest. I to poznanie prawdziwej rzeczywistości to jest jakby e, podwójne, powiedzieć, to samo, bo jest tylko jedna rzeczywistość, to poznanie rzeczywistości jest prawdą. Poznanie niby rzeczywistości, pozorów jest błędem. Więc... Prawda jest jedna, mówiliśmy, i jest katolicka. Więc tutaj, jeśli mówimy o rzeczywistości, to właściwie mamy przed oczyma, jak w potocznym języku każdego człowieka to na, ma, ma miejsce, kiedy poznaje pewne rzeczy, to wie, co jest prawdziwe. Dostaniesz na przykład jakieś informacje i kiedy te informacje, które dostaniesz przez jakąś osobę, sprawdzisz, i zgadzając się z rzeczywistością, to możesz powiedzieć, tak, to prawda. Mówił prawdę. To są prawdziwe informacje. Natomiast jeśli informacje mają miejsce, ktoś sobie powiedział i sprawdzisz to i nagle się, że rzeczywistość, sytuacja obiektywna nie jest zgodna z tym, to mówimy, mówimy, ten człowiek albo błądził, bo pomylił się, albo prowadził mnie w błąd. Ale zawsze możemy powiedzieć, że to niestety nie jest prawda. To jest pomyłka, to jest błąd. I to jest bardzo ważne, abyśmy tutaj od tych najbardziej prostych, że tak powiem, sytuacji wychodzili, abyśmy dokładnie rozumieli właściwie, że prawda to nie jest jakimś pojęciem arcyfilozoficznym, trudnym. To jest coś po prostu, czym żyjemy z dnia na dzień. My żyjemy w tej, tej, tej sytuacji, prawdę do tego stopnia, że żadna gospodyni pójdzie do kuchni właściwie i będzie zastanawiać się, że, że prawdą jest, że to białe to to jest cukier, czyli jest słodkie i to drugie białe jest sól. On po prostu, skoro wiesz właściwie jak smakuje cukier, jak to jest ten cukier, to jest oczywiście żyjesz w kategoriach prawdy. Jeśli żyłbyś w kategoriach błędu, czyli pomyliłbyś cukier z solą albo właściwie pomylił różne urządzenia, to niestety w kuchni będzie katastrofa i posiłki będą niezmaczne albo nie do jedzenia. I we wszystkich sprawach to jest jasne. Wszystkie, wszystkie dziedziny życia... Bazują na elementarnej rzeczywistości, na elementarnej, właściwie elementarnym rozumieniu prawdy. Ponieważ jeśli budowlanie chce budować jakiś dom, to wtedy jest jasne, że on nie kwestionuje rzeczywistości właściwie kamienia i odróżnia kamień od drzewa, drzewa od plastyka, plastyk od piasku, piasek od, od, od, od, od, od, od, od, od cementu. To przecież wszystko jest jasne w swojej głowie ma więc prawdziwe poznanie tego rzeczywistości, rzeczywistego przedmiotu i używa go rzeczywistości, zgodnie z prawdą I nie musi tutaj wielkie rzeczy myśleć. To tylko powiedziawszy, abyście rozumieli, że to, co dzisiaj wielcy filozofowie nam mówią, wielcy myślicieli, prawda to jest bardzo skomplikowane, właściwe zjawisko, wcale nie jest skomplikowane. Każdy po prostu chłop Każda babcia po prostu żyje prawdą. I jeśli tej prawdy nie ma, po prostu to bali się nie tylko system filozoficzny, nie tylko system teologiczny, nie tylko właściwy system jakiejkolwiek doktryny, ale zawali się po prostu konkretne, normalne no, codziennie życzy. I teraz, moi drodzy, pójdziemy trochę dalej. Ta rzeczywistość, oczywiście, to jest rzeczywistość widzialna. Widzialna, my widzimy pewne rzeczy i. Nasz rozum chyli się na tym, i na czym polega teraz ta istota prawdy. Prawda polega, że ja jestem w stanie powiedzieć, to jest to, które różni się od tamtego. Więc potrafię wejść do istoty rzeczy. I na tym polega bardzo wielki, kolejny po prostu punkt prawdy. Prawda nie jest dostępna dla zwierząt. Zwierzęta widzą więc tylko same zjawiska. Zwierzęta nie myślą. Aby móc mówić o prawdzie, musisz mieć intelekt. Intelekt, który intus legery wewnątrz czyta. Czyli czyta istotę, wewnętrzną istotę, grunt, istotną sprawę, sedno pewnej rzeczy, pewnego zjawiska. I na tym polega właściwie również po prostu kolejny aspekt prawdy. Więc... Prawdą osiągnęłaś, osiągnęłaś, jeśli po prostu potrafisz na temat jakiegoś przedmiotu powiedzieć, czym on jest, co to jest. Jeśli mamy po prostu jakieś zjawisko chodzące przed sobą, to wtedy po prostu patrzę na to zjawisko i wtedy mogę powiedzieć, a to jest człowiek. W tym momencie po prostu właściwie jeśli, to, jeśli ten, ten, ten, ten, ten, ta, ta, ta osoba albo to, to, co się tutaj rusza Zjawi, zjawi się jako człowiek i mówi jako człowiek, to jest prawda. Ale mogę po prostu w moich okularach po prostu jakiś problem mieć, prawda, i widzę to, to nie niecałkowicie, nie i myślę, że to jest jakiś człowiek, a potem będzie wyrażać jak jest po prostu dźwięki właściwe małpy, albo dźwięki jakiego słonia, albo dźwięki jakiegoś innego zwierzęta, a pomyliłbym się, że przecież to nie człowiek, to jest zwierzę. Rozumiecie, moi drodzy, w tym momencie mamy przed oczyma bardzo wyraźne właściwe pojęcie że prawda to musi mój rozum zgodzić się tą rzeczywistością, ale tą rzeczywistością możemy poznać. Ja teraz tutaj nie będę robić jakieś zjawisko filozoficzne, bo musimy bardzo szybko przejść przez te istotne punkty. Dlaczego, pytam dalej, człowiek, można powiedzieć, że człowiek jest w stanie poznać prawdę? Człowiek jest w stanie poznać prawdę dlatego, że on ma ten rozum czyli ma nieśmiertelną duszę i uczestniczy w tej niesamowitej wiedzy, tej jakości Pana Boga, że właściwie poznaje rzeczy po prostu w głębi. Odróżnia się od wszystkich innych bytów przez to, że on może poznać i chcieć. Poznać prawdę i chcieć dobro. I teraz, dlatego, całym swoim wewnętrznym byciu rozumowym, on właściwie kieruje się według ewidentnych zasad. Te ewidentne zasady on wciąż używa. Wciąż zastosuje. Jakie są te zasady? Zasada tożsamości, zasada niesprzeczności, zasada przyczyna skutek. Jakie to są zasady? To jest to, co pozwala nam po prostu myśleć i poznać prawdę. To jest istota właściwie funkcjonowania naszego rozumu. Jeśli tych zasad nie zastosujesz, to bardzo proszę, albo uznać, że jesteś zwierzętem, albo, że jesteś szaleńcym wariatem. Bo tam to nie funkcjonuje. Czyli, jakie są te zasady ogólne? Zasada tożsamości. Po prostu jedna osoba jest ta osoba. Ten kamień to ten kamień. To nie jest po prostu coś innego. Uż uznaje tą tożsamość. A jest A. I A nigdy nie może być B. Tak samo zasada niesprzeczności polega na tym jakby odwrotne stronę, odwrotna stronę medalu, czyli właściwie ta zasada, że jedna rzecz nie może w samym czasie, pod samym względem być inną rzeczą. Czyli paweł nie może być piotrem, kamień nie może być drewnem, kobieta nie może być mężczyzną, jednie nie może być drugim. To jest po prostu zasada, którą każde właściwie z nas nieustannie używa. To nie musimy nawet myśleć, to jest tak ewidentnie, że bez tego w ogóle nie możemy myśleć. I trzecia zasada, o których są jeszcze inne, ale to są najważniejsze, to jest w naszym rozumie i to dotyczy nas teraz bardzo ważnie, wyraźnie, że każdy skutek ma swoją przyczynę. Czyli o to chodzi, kiedy na przykład widzimy jakieś zjawisko, to pójdziemy do sedna, jaka jest przyczyna tego zjawiska, jaka jest istota, to jest ta przyczyna, kauza po łacinie. I to jest ogromnie ważne, abyśmy to mieli przed oczyma, kiedy teraz pójdziemy dalej na temat właściwie tych najważniejszych rzeczy, czyli całej prawdy. Więc człowiek automatycznie w swoim myśleniu, zawy czas ma to przed oczyma. Przyczyna i skutek. Na przykład widzisz po prostu jakiś dom, widzisz jakiś ciasto to nie musisz dużo myśleć, że automatycznie wiesz, że przyczyną tego ciasta nie może być twój pies, ale musi być jakaś gospodynie, prawdopodobnie ta gospodynia, która by zapraszała do stołu, albo ktoś znajomego. To jest po prostu jasne. Więc te przyczyny są nam jasne. Automatycznie człowiek po prostu widząc skutki, myślą o przyczynach. Jeszcze pozwólcie, aby cztery, czwarty punkt poważnie, to jest o celowości. Każda rzecz po prostu istnieje ze względu jakiś cel. Przecież to dla nas jest absolutnie jasne. Jeśli człowiek obudzi się rano, to ma przed oczyma całą masę różnych celów przed oczyma, o których nawet już nie myśli. Bo jeśli nie ma już tego celu przed oczyma, to nie wiesz, co masz robić. Ubudzi się i będziesz stać ci... No nie. Ubudzisz, stać. Co robisz, kiedyś ubudzisz się? Pierwszy, pierwszy cel. Ubieram się. Więc chodzę do jakiegoś miejsca i to miejsce to nie jest magazyn właściwej książek to miejsce nie jest biblioteka, to miejsce nie jest kuchnia, bo tam nie znajduje się Twoich ubrań. To musisz po prostu do szafy iść, że te Twoje ubrania są. Dlaczego człowieku ujdziesz do szafy? Bo masz cel. Do tej szafy są moje ubrania. Ubierasz to po co? Ponieważ potem idę na zewnątrz. Nie mogę go nago wyjść na zewnątrz. To jest jasne. Prawda? I tak samo. I potem po prostu, po prostu e, śniadanie i po śniadaniu do samochodu. Po co? Bo mam cel przed do samochodu i idę do miejsca pracy. I do miejsca pracy, po co, aby wykonać moje obowiązki, po co, aby zarabiać pieniądze, po co, aby właściwie uczyłać moją rodzinę, po co i tak dalej, i tak dalej. I teraz pójdziemy już do wielkiego, najważniejszego punktu tego ogólnego przedstawiania prawdy. Te wszystkie zasady prowadzą nas do czegoś najważniejszego, najwyższego. Wiecie, moi drodzy, to przecież jasne, jeśli każdy z nas wie, że są prawdziwe zdanie i zjawiska. Ale czym tym człowiekiem żyje? To nie jest dla niego najważniejsze. Jeśli pyta, co to jest kuchnia, co to jest ciasto, to od razu ma odpowiedź. Jeśli chcesz mieć prawdę, po prostu to zakwestionujesz na przykład po prostu informacji, które dostaniesz od jednego portalu, będziesz jednak porównać z innymi i być może zwolnisz do znajomego i pytasz, czy tak rzeczywiście, że było. I wtedy możesz dojść do prawdy i wiecie, co to jest. Każdy człowiek tak naprawdę szuka prawdy. I to jest dzisiaj bardzo łatwo. Dzisiaj po prostu wielkim organem odwiecznej, nieomylnej prawdy to jest telewizor. Bo telewizja powiedziała i co telewizja powiedziała, to ogól ludzi, przepraszam, że tak powiem, przyjmuje jako prawdę. Oczywiście tego nie sprawdzam. Pamiętam, bardzo dobrze kiedy byłam w Afryce, w Gabonie, była taka malutka rewolucja. Rewolucja po prostu prezydenta, prezydent wybrany i tak dalej, i ta rewolucja polegała na tym, że w jednej dzielnicy w stolicy, w jednej tylko, paru, dziesięć ludzi sobie skłócili się, podpalili domy, podpalili samochody, jeden właściwie zginął i tak dalej. Na samym świecie puścili bo po prostu podczas dziesięć minut Wojna domowa w Kabonie. straszny po prostu rzeź. Ludzie giną. mój tatuś woli. Wróć, wróć do domu, wróć do domu. To, to, to Jak żyjesz? Absolutnie, następny sam, samolot, proszę bardzo. No tatu, o co, co, co chodzi? No przecież u, u Was jest wojna. Czy Wasz dom już zapalili? Nawet o tym nie wiedziało, moi drodzy. Maftar, to spokojnie, po prostu w tym kraju jest, jakaś cienica się po prostu pobili się tyle a telewizja po, po, po prowadziła po prostu do takiego przedstawienia sytuacji, jakby cały kraj polał. I tak, to jest tylko jeden przykład, jak człowiek po prostu ufa, wierzy w to i uznaje to za prawdziwe, a potem ukazuje, że wcale nieprawdziwy. Widzicie, więc jeśli na przykład szczególne rzeczy, bo, bo telewizja to półbieda, Informacje, które mają miejsce w Paflagonii, czy są prawdziwe, nieprawdziwe, no to, to, to jeszcze nie, nie, nie dotyczy bezpośredniego w tej chwili mojego życia, jeśli tam coś mówią, co ukazuje się potem jako fikcja, albo jakaś po prostu plotka e, dziennikarska. Natomiast jeśli dotyczy moje życie, to już inaczej się dzieje, to wtedy muszę poznać prawdę, bo je wiem bardzo dobrze, jeśli tutaj jestem wprowadzony w błąd, albo ktoś mnie uszuka to wtedy nastąpi coś niesamowitego. To wtedy rzeczy po prostu mają, że źle. To może się zawalić moja rodzina, może, może się zawalić mój zawód, może się zawalić całe moje życie. Więc człowiek automatyczny musi poznać prawdę. I widzisz, spraw ciebie, jeśli zauważasz, że w pewnym przekazaniu informacji coś nie tak, masz podeziewania. To wtedy po prostu uchawimy się u Ciebie, po prostu ten organizm szukanie prawdy. Ja muszę poznać rzeczywistość. I dopóki jesteś niepewien tej rzeczywistości, twoja, Twój rozum jest niezadowolony. Czyli święty Maksymilian Kolbe udowadnia: każdy szuka prawdy, chociażby tej prawdy, która dotyczy, dotyczy jego własna skóra. I z tego powodu. Że filozofowie mogłem powiedzieć, a co tamte szukać prawdy? Przecież to nikogo nie interesuje. Każdy ma swoją prawdę. To jest kłopota. którą możesz po prostu od, od, odwalić, czystym po prostu przeglądem twojej własnej sytuacji. Ponieważ prawda jest zawsze ta sama. Rozumiecie? Jeśli ktoś po prostu, czy jesteś chińczykiem, czy jesteś wyznawcą właściwie Saratustra, albo czymś czymśkolwiek, że jeśli człowiek twojego, te, te, tego Chincika po prostu, albo tego Hindusa, albo tego czarnego po prostu uszuka, to jest tak samo prowadzenie w błąd. Jakiekolwiek ideę, irologię, jakiekolwiek wierzenia może mieć, ale zawsze po prostu jest to samo szukanie prawdy. Czyli, jaka jest rzeczywistość. Prawda? Jeśli mam tę rzeczywistość, to jest, jest okej. Okay. Ktoś mi powiedział, ktoś ukradł w ciebie, ukradł twój konto bankowe, ukradł twój samochód. I po prostu ty mówisz, a, prawda jest obojętna, on po prostu pomyli się, to mnie interesuje. I myślę, że nic z was, jeśli poważna osoba wam to powie, będzie tak zadowolony. Nie muszę wiedzieć prawdy. Jak jest? Czy się, się tak na miejsce. I tak po prostu do, do, dochodzi do tego, aby tam prawdę poznać. To powiedziawszy, pójdziemy teraz wyżej to my nie chcielibyśmy tego powiedzieć, bo po prostu, że człowiek na swoje ważne pytania musi mieć pewność co do rzeczywistości, ale jeszcze więcej, o wiele więcej. Czyli nurtuje go głębsze jeszcze zagadnienie. Czyli kim ja jestem? Po co ja w ogóle jestem? Nie tylko po co teraz idę Jechać samochodem. Po co teraz idę do kuchni? Po co teraz buduję? Po co teraz to i tamto? To, to, to, to pytanie celowości sięga to coraz wyżej, prawda? Jeśli to przemyślasz, tylko człowiek nie ma czasu i nie ma ochoty aż do końca z tych coraz ważniejszych pytań iść. Mianowicie, po co? Po co teraz właściwie mam budować dom? No dla mojej rodziny. Po co mam prowadzić rodziny? Aby wychować moje dzieci, mieć piękne życie. A po co teraz mam mieć takie piękne życie? To zawsze szukanie prawdy. Co to ma sens? Jaka jest rzeczywistość? I pójdę po prostu zawsze na tym, po co w ogóle całe moje istnienie? Po co w ogóle człowiek istnieje? Po co w ogóle mam tutaj biegać, zwóziste, fatigować się, męczyć się? Po co to wszystko? To jest istotne pytanie co do prawdy. Jaka jest rzeczywistość? rzeczywistość? na temat całego mojego życia. Nie tylko jednego punktu mojego życia. Mojego jedzenia, mojej pacy, mojej kuchni, mojej sypialni albo czegoś takiego. I to jest ważne. Więc mogą mieć twierdzenia prawdziwe na tysiące i miliony różnych po prostu zjawisk. Ale to jeszcze nie jest prawda. To są twierdzenia prawdziwe, zdania prawdziwe, że na przykład po prostu, a proszę, proszę, pan Kowalski, a nie, nie, to to pan, pan, pan, pan, coś innego, prawda? O przepraszam, pomyliłem się. I teraz to prawdę i jestem zadowolony, poznałam po prostu prawdziwą i, i, prawdziwą istotę tego pana. Ale pomyliłem się wcześniej. Ale to nie są te tylko punktualne rzeczy. To musimy to tych uniwersalnych. Prawda to jest po prostu wiedza, pewność, o całej rzeczywistości. O globalnej, że tak powiem, uniwersalnej rzeczywistości. O całości. To jest ważne. To jest dopiero prawda. To jest otwiera się rozumu i dostrzeganie rzeczywistości na temat wszystkiego. I teraz po prostu pójdziemy na tych, do, do tych najistotniejszych pytań prawdy. Naprawdę. Więc rzeczywistość nie tylko punktualna o jakimś wydarzeniu, o moim życiu, o moich sprawach, ale rzeczywistość uniwersalna całego bytu, wszystkich ludzi, całego świata, mojego życia, mojego istnienia. Po co to jest? Albo, jak mówiliśmy, długie pytanie. Skąd to jest? Skąd to wszystko jest? Jaka jest przyczyna? I tutaj właściwie szukając przyczyny tych skutków, które mamy, które jest naturalne, jeśli tych przyczyn, to dopóki tych przyczyn nie znam, prawdy nie znam. Jeśli nie wiem, jaka jest przyczyna pewnego wypadku, to nie mam prawdy, to jestem po prostu niewiedzy. Jestem albo powadzony w błąd, albo pakuję mi wiedzy. Pakt prawdy nie ma. Tylko kiedy przyczyna o jakiejś wypadku wie, aha, to teraz wiem, wiem co jest, prawda? Jeśli wiem przyczyna o jakiejś, no typowy przykład człowiek jest chory. No przecież nie będziesz tylko stwierdzać, jestem chory i tyle. No każdy z nas będzie szukać przyczyny tej choroby. Inaczej nie musisz iść do żadnego lekarza, to możesz po prostu usiąść do twojego łóżka, i umierać, prawda? Każdy szuka przyczyny, prawda? I w tym momencie przyczyny właściwie nie tylko tych ogólnych zjawisk, które, w których wciąć tych przyczyn, tych przyczyn szukamy, ale szukamy przyczyny teraz Ogólnego całego zjawiska rzeczywistości. To, co widzę, co kim jestem, jaka jest przyczyna całej tej rzeczywistości. Więc patrząc na cel wszystkiego, patrząc na przyczynę wszystkiego, patrząc na istotę wszystkiego, na te ewidentnie rzeczy, dochodzimy już z Arystotelesem. Więc człowiekiem, który nawet nie był chrześcijaninem, bo Chrystusa jeszcze nie był, nie był właściwie członkiem narodu wybaranego, znając objawienia chociażby Stawego Testamentu. Był poganem, Grecki poganem, Wcześniej Aplaton. W czwartym, piątym wieku przed Chrystusem żyjącym. A oni dokładnie dzięki temu przyszli do tego terminu prima veritas. Pierwsza prawda. Pierwsza prawda. Czyli Ogólna prawda, odpowiedź na najgłębsze zadanie ludzkiego rozumu to jest Bóg. I to jest ważne. I tu teraz przechodzimy teraz do bardzo istotnego wątku kolejnego. Jeśli już staję sobie sprawę, że Bóg jako pierwsza przyczyna, jako pierwsza przyczyni mojej, moja i pierwsza przyczyna wszystkich rzeczy, Bóg jako ostatni cel mój i ostatni cel wszystkich rzeczy, to wtedy mam po prostu odpowiedź nie tylko na pytania, który, na które nic, moi drodzy, nie może dać odpowiedzi z naszych ludzi. Mianowicie, jakie są te pytania? Ja mogę pytać, skąd jesteś? I mówisz mi, skąd jesteś? I mówisz, skąd po prostu, e, gdzie, gdzie urodziły się? Możesz mi to powiedzieć. Ale skąd jest człowiek? Skąd jest człowiek? Jaka jest jego przyczyna? to człowiek już nie może w po prostu objawiać. Skąd jest świat? Przyczyna świata. Każda filozofia na ten temat po prostu chyli. Każda filozofia po chce na ten temat mieć właściwe swoje zdanie. I tu widzisz, że szukają uniwersalną przyczynę wszystkich rzeczy. I tu właściwie mamy Boga. Ale wtedy mamy kolejne pytania. pytania, które dotyczą prawdy. Chcę poznać prawdę, ale teraz mam pytanie, na które nikt nie może być. Proszę, powiedziesz, ja wiem, że ten Bóg jest. Wiem, że On jest pierwszą przyczyną, więc stworzycielem świata. Ale zaraz, Boże nieznane, mówi Aristoteles albo inni ludzie pukają tam, puk, puk, puk, puk. puk. Boże nieznane, których każdy zna jako pierwszą przyczynę. Nie ma żadnego ludu na świecie, który nie miałby tą pewność, że ten Bóg jest, choć każdy z nich daje Mu inną odpowiedź. A teraz jak to wygląda? No Boże nieznane może. Po prostu proszę odpowiedź, że wiesz, jak to wszystko na początku wyglądało. Mamy teorię rewolucji, mamy teorię kreacjonizmu, mamy właściwie tu, nic z tego nas nie wie. Żadny świadek jest ciekawe pytanie, bo tam nie wystarczy, mamy dalsze dalej pytania. Ale przede wszystkim dobrze to, co było, to było, to już nie wraca, ale dla mnie co będzie? No przecież wiem, że jestem tylko krótki czas na świecie. Jaka jest prawda o mnie? Nieznane Boże, tę mnie stworzyłeś. Dałeś mi serce, dałeś mi rozum, dałeś mi poznanie prawdy, dałeś mi zrozumieć, że mam nieśmiertelną duszę, czyli mam pragnienie nieskończonego szczęścia, chcę po prostu żyć bez końca, chcę być szczęśliwy i chcę kochać bez końca i tych wszystkich rzeczy, aby to wszystko podsumować. Moi drodzy, czy wyobaczcie sobie? Na te pytanie człowiek już nie może dać samopowiedzi. Niemożliwe. Stąd nastąpi coraz, coraz więcej takie, takie pytania. Boże mój, jeśli chcesz nam powiedzieć, przede wszystkim, no wiemy, wiemy, Boże, nas stworzyłeś, niewidzialną ręką utrzymujesz mnie w istnieniu. Chcę po prostu powiedzieć, jeśli wszystko od Ciebie nieznane, Boże, jako pierwszą przyczyną mamy, może mi powiedzieć, kim jesteś, jak się nazywasz, gdzie mieszkasz. Cisia, prawda? Ale to są pytania istotne. Jeśli dochodzi człowiek do istnienia pierwszej przyczyny i ma tutaj jasność, że istnieje taka uniwersalna pierwsza przyczyna, którą wszyscy nazywają Bogiem z ich językami, to przecież to, to, to moje palce, moje ręce, moje nogi, moje serce, moja dusza to od ciebie jest nieznane Boże na, jako pierwsza przyczyna z pomocą dalszych pomocników twoich, moich rodziców i tak dalej. Ale nie wiem, jeśli dostanę wspaniałe podarunek od kogoś i nie wiem, od kogo to jest, to nie jestem zadowolony. Kto mi to dał? To mi taki podarunek dał. A tu jest największy podarunek. Boże, powiedz mi, Boże, mów coś. A? To jest tak. Więc pytanie naprawdę. To są pytanie tak istotne, czy człowiek w chwila chwilach swojego życia wciąż po prostu tego wraca. Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? Jak żyjesz? Skoro nas stworzyłeś, to powiedz nam, jak wygląda początek rządu ludzkiego. Początek każdego z nas. Skąd wychodzimy? A potem wiemy, że kończy się to życie tu na Ziemi. To jest dopiero nurtujące. Ja chcę żyć i muszę umierać. Śmierć. A co potem? To dopiero jest pytanie naprawdę. To dopiero nurtuje człowieka i wszystkich ludzi na Ziemi. Wszystkich religii. Wszyscy popotu tutaj borykają się z tym problemem. Co dalej? Co będzie po śmierci? Co jest w ogóle śmierć? Co potem? Więc jak to będzie? To tylko On, który to nam wszystko dał, który jest ponad tym wszystkim, może na to nam dać odpowiedź. Rozumiecie? Więc na takie i wiele innych podobnych pytań nasz ludzki rozum nie może po prostu na to odpowiadać. To jest bardzo wyraźne. Widzicie, moi drodzy, to jest ogromny ważne, abyśmy dostali sobie sprawę z tej rzeczywistości. Ale idziemy jeszcze się dalej z tym wielkim pytaniem o prawdzie, prawda? Jeśli po prostu ten nieznany Bóg jest dla nas zagadką, że tak powiem. Sami dla siebie jesteśmy też zagadką, więc pytamy, kim jestem. To są istotne pytania, co do prawdy. Chcę poznać prawdę. Nie chcę być wprowadzony w błąd. Napoleon powiedział... Człowiek jest mięsem kanonów. No to, to mi nie zadawali, prawda? Inny powiedział, człowiek po prostu jest skomplikowaną małpą. No to też mi nie zadawało, prawda? Zachowuje, że nie, mimo tego, bo inaczej niż małpa. Więc co to jest? Dostanę opowiedzi różnego rodzaju na temat człowieka, ale nic z tego wszystkiego nie jest tak naprawdę po prostu istotne. Nie wiem, o co tu chodzi. Więc pytam dalej. Kim jestem? Czego chcemy? Żyjemy w określonym czasie, które w pewnością kończy się śmiercią. Rozum. Rozum, rozum nasz przewyższa czas, przestrzeń. Sięga w swoim poznaniu do życia niewidzialnych, wiecznych. Chcecie pra, te, test do tego? Wyobrażasz sobie, że ciągle używasz słowa, które nie możesz określać, nie możesz dotykać, nie możesz nawet do końca rozumieć. Ile razy człowiek używa to słowo zawsze. Co to jest Zawsze. To nie jest długi. Zawsze to jest zawsze. Bez początku, bez końca. Zawsze. Ale jak to, to wyobrażać sobie? Jeśli człowieku masz pojęcie o tym, co jest zawsze, nawet możesz to słowa używać, które znajdują, się we wszystkich również języka. no to, to, to coś musi być w rzeczywistości z tym zawsze. Więc musi być jakiś spyt trwający, który nie ma początku, nie ma końca. Przede wszystkim nie ma końca. Zawsze. Będę Cię kochać zawsze. Zawsze będę Ci wierny. Zawsze możesz liczyć na mnie. Takie są określenia. Nie Wiecie, nie wiemy, o czym mówimy, moi drodzy, ale nic nikt nie powiedziesz. ale to po prostu to wszystko to jest gra. Ja bardzo przepraszam, jeśli jeden człowiek kochający drugiego z całego serca mówi, zawsze będę Ci kochać, to ja mogę nie powiedzieć, człowiek gadać głupoty. To no wierzę w to. To jestem przekonany o tym, że to jest rzeczywistość. Nawet jeśli tej rzeczywistości do końca nie rozumiem. Wiecie, co to za zagadka? Więc co to, to jest to zawsze? Człowiek więc chce żyć zawsze i zachowuje się, jakby zawsze żył. Prawda? Nikt z nas nie wyuważa sobie, że wkrótce będzie śmierć. Że ciągle wyważa sobie że życie że nie może kończyć się. Ja zawsze chcę żyć. Nie wyważa sobie, że się wracam do nicości. Żyję. Zawsze. Że kto człowiek po prostu odkrywa tajemnicę miłości. Zaczynał kochać takiego, jak dobre, dobra matka kocha swoje dziecko, dobry ojciec kocha swoje dzieci, swoją żonę, przyjaciel swojego przyjaciela i tak dalej. No wtedy do, poznał tą, tą wielką tajemnicę miłości i nie wyważa sobie, bo po prostu się tego może, to może być koniec. Zakochany młodzieniec nie będzie pisać do swojej właściwie ukochanej będzie ciebie kochać pięć lat, czy miesiące i dwadzieścia parę dni. Nikt tego nie pisze. Będzie pisze zawsze, wiecznie i tak dalej. Nawet jeśli do końca to nie jest do końca poważne, ale coś tu w sercu Jego jest. Więc człowiek nie chce, że to szczęście, które być może kiedyś, po zauważył, może być zakończone. Więc widzisz, no, tyle, tyle pytań, na których człowiek sam już nie może dać odpowiedzi. I słusznie kiedy czytamy u filozofów, otwierajmy książki o newlistach Nietzsche, Schopenhauer albo Jean-Paul Sartre, to czytamy to i po prostu to są brady, to są po prostu katastrofy. To, to, to co to jest? Istota, rzeczywistość przecia tym. Czy tam po prostu jakichś jakich epikureistów, hedonistów, które pytają, dają po prostu żyj człowieku, reszta jest nieważna. Przecież każdy człowiek wie, że tym żyj teraz i reszta nie nieważna to po prostu jest fikcja totalna. Kiedy przeżywam wspaniałe dzień i jestem szczęśliwy, to wtedy co to z tym szczęściem, które wieczorem kończy się? To jest smutek wtedy. I nikt nie może odbierać mi ten smutek. Żadna fikcja hedonista, które żyj, żyj, żyj. Dalej, dalej, dawaj, dawaj, dawaj. Na no pewno momencie już nie możesz, chociaż musisz trochę spać. Jeśli za dużo bo w tego szczęścia masz, albo myślisz, że masz, jak oni proponują zmysłowe szczęścia, zmysłowe radości, zmysłowe przyjemności, to człowiek po prostu przez to choruje albo umiera. Więc pójdziemy do prawdy. Nie tylko, że ten Bóg nie istnieje jest prawdą, co już filozofowie mówili, ale do tego najważniejszego, aby dojść do sedna naszego pytania, zagadnienia. Jedyna jest prawda katolicka. Tak jest nasze twierdzenie. Mianowicie teraz zaczyna po prostu pytanie wielkie. Wobec tych wszystkich istotnych pytań, które w pewnym momencie każdy człowiek sobie zadawa, i na który nie jest zadowolony, dopóki nie znajdzie, po prostu nie znajduje jasnej odpowiedzi, wiedząc że tylko Bóg może odpowiadać na to, nastąpi istotne pytanie. Czy, czy rzeczywiście Bóg mówił? Czy rzeczywiście Bóg objawił nam tą, nam nieznaną, przekraczającą nas rzeczywistość? To jest istotne pytanie. I to jest wszystko, moi drodzy. Na tym chodzi po prostu, do, do, do tego powadzi właściwie cała istota całego naszego, całego naszego życia. I to właściwie nurtuje człowieka. I teraz prawdziwy, szukający prawdy człowiek, który trochę wyzwolił się od tych wszystkich płytkości i fikcji, które oczywiście rozpadnienie całego świata mu wcząt wieruje, przedstawiają mu fałszywe źródła niby przyjemności, szczęścia, albo nawet prawdy, które ukazują, że tylko za, za, za jednym błąd i fikcję i oszukaniem, właściwie w kolei, jeśli człowiek po prostu wyzwoli się od tych wszystkich kłamstw, zaczyna pytać, ale teraz na serio, chcę to znać, szukam tego objawienia. I otwiera księgi, szuka po prostu, gdzie ma szukać? Nie ma szukać w obosu gdzieś tam w nieznanym świecie. Mamy naszą historię. Rzeczywistość to jest to, co miało miejsce na Ziemi. Konkretne. To jest drewo, to jest stół, to są ludzie, to są w prostu konkretne fakty. Kontrafaktum nie, jest, nie ma argumentum, to znaczy przeciw, przeciw faktom nie mam argumentów. To są rzeczywistości. Więc istnieje taka rzeczywistość. Pojawia się w obosu człowiek, który w obosu ma wielkie pokłony i mówi do ciebie: mówi do mnie, Ala! A ja, Mohamed, jego prorok. I teraz proszę bardzo. Macie odpowiedź na to pytanie. Dobrze? No oczywiście nie będziesz po prostu się cieszyć od razu, ale myślisz, będziesz to sprawdzić. Udowodnić będziesz mówić. A jak możesz udowodnić? a Pan Bóg mówi do mnie? Ja trochę w prost, prosty sposób, z postacki, czy nawet sposób, właściwie to ilustruję, aby stać sobie sprawę, że takie propozycje jest nasa. Propozycja po prostu, i to są wszystkie propozycje, które są w pewnym sensie to, co nazywamy światopoglądem, czyli wyznaniem, czyli religią w potopskim sensie tego słowa. I stąd właściwie mamy teraz cały szereg takich propozycji, które pragną dać Tobie odpowiedź na te wszystkie mniej więcej zagadnienia. I te odpowiedzi wszęgają do różnych propozycji literackich, pogańskich. Staro, starożytnych, prawda? Od tych filozofów, bata, o których była mowa. Potem mamy cały szereg opozycji azjatyckich, szczególnie właściwe z hinduizmu, buddyzmu, shintoizmu i tak konfucjanizmu właściwie, potem mamy propozycje tak zwane, tak zwane religijne, monoteistyczne, mamy tutaj po prostu przede wszystkim właściwie e, te wszystkie pozycje najpierw dualistyczne, jakiegoś dobrego i jakiejś złej przyczyny, zaratustra, właściwie ten dualizm, mamy panteizm, mamy tu również, że, że ten, ten Bóg jest, jest, można powiedzieć, jest duszą świata My mamy więc bardzo dużo rzeczy. I mamy właściwie ten monosteistyczny, budowując po prostu cały system nad sytuacją jednego Boga i tego Boga, który rzeczywiście się objawił. I teraz musimy po prostu pytać historykę, jak to się stało. Ja nie mam absolutnie czasu, aby teraz właściwie e, wszystkie religie z wami po prostu przedyskutować, bo nasz czas jest bardzo ograniczony, ale obyście tutaj tylko wiedzieli, jak po prostu człowiek ma podejść teraz do tych zjawisk. Moi koledzy, to jest ogromnie ważne, ponieważ dzisiaj i przed Wami stoją takie propozycje różnego rodzaju. I dzisiaj przede wszystkim młodzi ludzie są narażeni na takie fascynacje, propozycje, które przedstawiają im tak naprawdę odpowiedź na ich pytania, szukając ich szczęścia. I wtedy po dołączą się do jakiejś sekty, do jakiegoś po prostu klubu, albo do jakiegoś światopoglądu i tak dalej. I z tego powodu jest to bardzo ważne. Szukając prawdy, mamy przecież po prostu zawsze te żelazne zasady ewidentne, o których na początku mówiliśmy. Więc te zasady teraz zastosują się też, jeśli chodzi o objawienie. Jeśli wiem, że Bóg ten nieznany jest absolutną rzeczywistością, czyli prima veritas, samą prawdą, a jeśli go nie znam, to jeśli się objawił, jeśli mówił, to jego czyn, jego dzieło, jego słowa, jego nauka, jego doktryna, jego przekaz dla nas musi być rzeczywiście też prawdą. Prawda mówiliśmy od samego początku. Nie może być, że tak powiem, czymś po prostu niezjasnym. Nie mogą być tutaj błędy, bezpieczności. To w naszym bardzo normalnym życiu pierwszy stanie, który powiedziałem, to jest po prostu, porówn po prostu um, do kuchni poszliśmy po prostu i potrafiliśmy rozróżnić sól od cukru, prawda? Więc sól nie może być cukrem i cukrem nie jest solą. Solą jest koniec, jest jasne. Więc muszę po prostu to wiedzieć, że jeśli ktoś mnie prowadzi w błąd, albo pomyli się, i mówi do Ciebie, cukier jest solą, ale sól albo sól jest cukrem, to wiesz, to nie jest prawda. I w ten sposób sprawa dla Ciebie zamknięta. Mówiliśmy o tych zjawiskach, ktoś przekazuje Ciebie informację, sprawdzi, że te informacje nie zgadzają z rzeczywistością. Więc nie mogą być zasada niesprzeczności w stwierdzenie, że nie może być w samym momencie, w samym sprawie inną rzeczą. Dwa razy dwa nie może być cztery i pięć i sześć. Tak samo, jeśli ktoś stwierdzi, jak Mahomet, aby dać bardzo wyraźny przykład, "Ala do mnie mówił. A jestem jego prorokiem. Teraz jeden przykład. Mówił, że mężczyzna jednej suraczy, niech ma cztery żony. Reszta od diabła. Oprócz tego, że możemy zakwestionować po prostu prawo i e, moralność, moralność tego właściwie obniżenia żony na jedną ćwierć mężczyzny po, po prostu cztery żony robi jeden mężczyzna. To jest to jakiś moralny problem, ale to jest jedna rzecz. Tylko po prostu, tylko sam płytki fakt, że przedstawione jest życie Mahometa, Mahometa jako najwyższego, najwspanialszego e, proroka, który mówi w imię e, e, Allah i, bo, i Boga, wobec którego Chrystus, który tam jest uznany jako mały proroczyk, który miał zapowiadać wielkiego proroka Mah Mahometa, Mahomet miał 17 żon. I ten 17 żon to jest uznany jako wielki prorok. Wspaniałe, więc tutaj mamy tą sprzeczność bardzo wyraźną, która nie godzi się z elementarną prawdą. Albo to jest rzeczywistość, 4 24 jeden mężczyzna, 4 żona, albo Mohamed, siedemnaście żon. Jeśli więcej niż cztery żony jest od diabła, więc Mohamed jest od diabła. Albo jeśli mi żon, więc pierwszy stan jest mylny. A jeśli są pomyłki, nie ma prawdy. I w tym sensie po prostu trzeba. Trzeba po prostu analizować te wszystkie po prostu zjawiska. Znaleźć po prostu, jeśli nastąpią wynik, po prostu wyraźne sprzeczności. sprzeczności nie może być prawda. To jest wszystko. To powiedziawszy, nie bo, bo bo pójdziemy od razu do, do, do, do, do naszego pytania. Właściwie, nie mówiąc o tych wszystkich teraz przykładach, bo ich jest bardzo dużo, takich błędów zresztą w Koranie znajduje się około 40 rażących po prostu, absolutnie sprzeczności ze sobą. Ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, że jedyna jest prawda katolicka. Jeszcze nie doszliśmy do tego. Więc stwierdzimy po prostu, że jest że ten Bóg, rzeczywiście objawił się. I objawił się i wysłał Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział Ja jestem prawdą. Nie powiedziałem Ja mówię prawdziwie, jestem prawdą. Mówiąc jestem prawdą, mówi, że jestem Bogiem, bo Bóg jest prawdą. Ale nie, nie, nie, nie wystarczy jeszcze to po prostu, aby udowodnić, że wszystko teraz jest jasne. Musimy teraz jeszcze dać odpowiedzi. Jeśli Chrystus jest prawdą, to musi musi, po od, musi być udowodnione, czy rzeczywiście Jezus Chrystus odpowiada. Na te wszystkie pytania, o których była mowa na początku, które nas nurtują. Czy dał odpowiedź? Owszem, czy dały. że dał. Że te odpowiedzi, które dał, zgadzają się z elementarną ewi ewidencją ludzkiego myślenia, czyli zastosując zasady, że nie ma tutaj błędu, pomyłek, oszukania czegoś podobnego, że tutaj można powiedzieć, aha, tutaj mu powiedział nieprawda. Znajdujesz po prostu w całym przekazie Pana Jezusa Chrystusa, co powiedział, co przekazał, co mówił, co robił, chociażby is, iskran nieprawdy, Czy możesz powiedzieć, a tutaj składa zakończona. Bo bu, tu mamy dowód, że mówił nieprawdy. No oczywiście Niewierzący może powiedzieć, a jego uśniowie będę oczywiście powiedzieć i pisać, że tylko prawdę mówił. No po prostu, po prostu trochę tak kolorować to wszystko i trochę tak, tak sobie po prostu piękny obraz tego Chrystusa ale naprawdę tak nie był. Oczywiście. Ale moi drodzy, mamy o wiele więcej po prostu dowodów. Mamy dowód, w stronę Boga którzy nie są interesowani właściwie interesowaniem, właściwie tłumac tłumaczeniem, kim jest Pan Jezus Chrystus. Nie są interesowani w ogóle właściwie, aby, aby jak udowodnić, że to jest prawdziwa religia. Przeciwnie, to ich żenuje. Ale poganie są kronikarzami, Suetonius, Plinius Młodszy, Tacyt, wielki pisarz, i innych, którzy relacjonują fakty. I te fakty są same, mówiące dla siebie, przedstawiają zjawisko historycznej postaci tego Izabel Marian, tego Chrystus, De, De, De, Chrystusa, tego Jezusa, Syna Marii. Przedstawiają fakty i wysyłają koniki do, po prostu, właściwie do Rzymu. I mówią po prostu, że tak, właściwie to jest niesamowita postać, że ona po prostu był prorok i Prowadził po prostu w wszystkich jego przeciwników przez prawowitości swoich wypowiedzi i słuszności i logiki. To fascynuje ludzi. i Dlatego ma prawdopodobnie le uczniów. Ale bardziej jeszcze interesujące jest świadectwo najgorszych jego wroków. Bo mamy po prostu tych, którzy strasznie po prostu na niego, na niego pluli i na niego właściwie do tej pory właściwie strasznie się zdenerwują. Mówiąc, to jest to jest, to jest największy oszust, To jest największy grześnik ze wszystkich. I mówią, muszą uznać w swoich Ja, Ale gdzie kłamał? Nie, nie kłamał. Nigdy nie kłamał. Nigdy nie moglibyśmy po prostu nawet go porwać z jakimkolwiek po prostu nawet błędem. Ale czego złego robił? No po prostu powiedział, że jestem Bogiem. I to jest największe bluźnierstwo. I to nie masz tylko w Piśmie Świętym. To masz u kronikarzy żydowskich, które opisują tę sytuację. Dzięki temu właściwie całe, cała historia żydowskiego narodu karmi się właściwie z tego, z tego sedna. Tam w prawdziwych po prostu tych źródłach, e, tych, powiedzmy, prawowitych Żydów, nie znajdujesz po prostu bajk o Chrystusie, jak był dziachownikiem i tak dalej. Oni po prostu dlatego są tak strasznie przeciw nim, ponieważ ci poważni mówią po prostu dlatego był tak niebezpieczny, dlatego był tak straszny, dlatego był takim uwoźicielem, bo tak, po prostu we wszystkim był tak doskonale. Zawsze mówił prawdę, zawsze pociągał ludzi, był dorobił dobro, ale uznał się za Boga i nie ma innego Boga niż nasze, nasz, nasz Jakub. I to jest jego błąd. To musimy rozumieć. I to oskarżenie trwa zresztą do dzisiejszego dnia. Teraz, moi drodzy, więc mamy nawet ze strony wrogów właściwie po, do, do, do, do wiadomość, że ten Chrystus zawsze mówił prawdę. Jeśli badamy jakikolwiek fakt historyczny, to historyczna metoda, ścisła metoda historyczna, bada po prostu śródła. Bada wszystkich świadków. Bada głos wrogów wszystkich zainteresowali w tej sprawie. Szczególnie docenia historyczna metoda ścisła po prostu wypowiedzi tych, którzy nie zainteresowani poparciem właściwie tego zjawiska. I więc historyczna metoda musi uznać, że prawdziwość Chrystusa we wszystkich Jego wypowiedziach jest uznana. Nie wystarczy to. Pan Jezus Chrystus twierdził, że jestem prawdą. Pierwszy jestem Bogiem. I tutaj przechodzimy do kolejnego po prostu wielkiego dowodu dowodu Chrystusa, nie tylko całe jego wypowiedzi by, byli samą mądrością, jak nawet wrogowie Jego uznali, ale przede wszystkim mimy przytoczymy, że Jezus Chrystus udowodniał to, tą prawdziwość Jego słów przez swoje niezliczone cuda. I te niezliczone niemal cuda zostały również uznane, nie tylko przez chrześcijan. Jak niektórzy modernici mogą nam po prostu sugerować, ale to są przesady. Jan sobie myślał trochę za dużo. E? Można powiedzieć po prostu, on w pustyni sobie siedział w swoim wygnaniu, pisał, pisał, pisał, pisał. No to przesadzał. E? Ja sam słyszałem z ust mojego proboszcza, który tłumaczył i, i to znajdujesz po prostu nawet w książkach, jak kardynała Kaspera, prawda, kardynała kościoła katolickiego, który tłumaczy, bez tego problemu, cud, rozmnazianie chlebów w ten sposób, gdzie tam. Wszyscy mieli sobie pochęki chleba ze sobą, nikt nie wychodzi do pustyni, gdzie nie ma sklepów i tak dalej. Mieli zapasy, prawda, i wtedy po prostu był taki niesamowity nastrój, i wtedy po prostu się chodzili, gdzie są chleby. I wszyscy wychodzili swoimi chlebami, swoich po prostu kieszeni i była bardzo wielka jedność. Moi drodzy, ja nie odważyłbym mam tego powiedzieć, jeśli nie słyszałam to sam z ust kapłana. I napisane oczywiście bardziej, że tak powiem, że tak powiem, teologicznymi wyrazami, bardzo, zresztą bardzo, że tak powiem, trudnymi do zapamiętania, właściwie ze strony najprawdopodobniej. No, no, dostojników najwyższej rangi kościoła. Przepraszam, ale tak jest. Możecie to sprawdzić zresztą. I więc rozumiemy, że właściwie te cuda, jak powiedziałem, nie są tylko testyfikowane przez, można powiedzieć, apostowów, o których możemy też pytać, ale czym, jaki interes mogą mieć, aby tu oszukać. To jest też ścisła, historia, metoda historyczna pyta. Dobrze, mamy świadków innych, innych religii, albo Pogan i Żydów. Oni uznają cuda. Przecież oni wszyscy piszą o tych cudach Chrystusa jako uwodziciela, ale mówią, że w imię diabła to robi. I to, moi drodzy, nie jest napisane tylko w Piśmie Świętym. To jest po prostu w księgach historycznych tych Żydów, które o tych czasach pisali. I takie tezy po prostu posuwali. Ale bardzo ważne w tym wszystkim jeszcze jest to pytanie. Jaki interes mieliby apostołowie, aby kolorować prawdę, albo tak naprawdę oszukać ludzi? Mówić o cudach Chrystusa, które nie miało miejsca. Jaki interes, moi drodzy? No przecież niech, niech, niech, niech panowie, po prostu e, e, dostojnicy właściwie na katedrach e, trochę pomyślą sobie. No przecież każde dziecko to rozumie. Pisze na przykład św. Marek Ewangelię o tych cudach. Te Ewangelie zostały kopiane 15 lat po śmierci Chrystusa, 20 zostały odczytane w różnych gminach, w różnych parafiach, gdzie po prostu pierwsi chrześcijanie byli. To jest 15 lat, 20 lat po śmierci Chrystusa, moi drodzy. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że wielu, wielu, wielu tych Żydów, właściwie, którzy przecież pili masowo w Jerozolimie w tym czasie, tam zgromadzili się setki, setki tysięcy ludzi, którzy widzieli to. Mamy jeszcze wszyscy po prostu cały ten Sanedryn, Połowa tego Sanedryna, tej Najwyższej Rady Żydowskiej, jeszcze żyła. To oni przecież zainicjowali po prostu te wszystkie pierwsze przysiadowania przecież chrześcijanom. No przecież co to za wspaniała po prostu okazja móc powiedzieć, zobaczcie, zobaczcie ich przywódców. Kłamią! He? Piszą o Chrystusie o takich bajkach. Ja to wiem, ja tu byłem, ja uczestniłem w tym. Wiecie co było? No, to było tak, a nie to jak, jak ci chłopcy piszą. Piszą i sobie, jak tylko czekali na taką okazję, jak wszyscy po prostu ci piękniejsi kapłani, ci uczoni w piśmie opadali. I wiemy, jak padali, bo mamy po prostu te pierwsze, te pierwsze po prostu herezie. Herezie, po prostu Żydzie chrześcijańskie tak zwani montaniści na przykład, albo innego rodzaju, samego pierwszego wieku, te początki gnostyków. A oni po prostu to szukają, szukają że tutaj łapiam tego Jana, łapiemy tego Je Mateusza, Łukasza, że tutaj tak mamy jeden przykład. To Chrystus na pewno nie robił i ten to pisał. Jest setki tysięcy, może jeszcze dziesięciu tysięcy ludzi, które to czytają, Czy znajdujecie w historii chociażby jedno pismo, które tak pisze, a kłamali, a nie jedno. I to jest najsilniejszy dowód prawdziwości wobec ścisłej metody historycznej na temat prawdziwości wszelkiego po prostu historycznego zjawiska, które miało miejsce i które czytasz w po Twoim podręczniku historii. Tak wygląda sytuacja. Więc pójdziemy po prostu do tego wniosku, że Jezus Chrystus udowodnił przez swoje cuda, że jest właściwe upoważnienie od Pana Boga, że On ma prawo to powiedzieć, że jest samym Bogiem. Oczywiście wiem, że tutaj musiałbym cały wykład wam robić, aby to dalej udowodnić, czyli wszystkim w cudem Jego zmartwychwstania. Ale musimy jeszcze dalej iść, bo czas szybko leci i dalej iść. Teraz uznajemy, że Jezus Chrystus jest tą prawdą. Pan Jezus Chrystus przyszedł. Oczywiście to eliminuje, niestety eliminuje już cały szereg i to jest bardzo ważne dla logiki. Cały szereg po prostu mnóstwa innych propozycji. Tutaj propozycja isla e, mahometańska odpada. Wszystkie propozycje pogańskie, panteistyczne, wszystkie po propozycje gnostyczne, gnostycyzmu, wszystkie propozycje innego monoteizmu, a nawet propozycja judaizmu całkowicie odpada. Dlatego, że właściwie tu Jezus Chrystus stoi, bo oni tego Chrystusa nie uznają. A skoro dwa razy dwa nie może być cztery i równo pięć. I jednak ta sama rzecz nie może być prawdą, nieprawdą. To jest, albo jest prawdą, że Chrystus jest, powiedział prawdą, jeśli mówił, że jestem prawdą, albo nie mówi prawdą. Ale nie może prawdą mi być nie, i tak się nieprawdę mówić. Jeśli jednak Jezus Chrystus mówi, nie ma innego innej drogi do Ojca niż nie przeze mnie, ja jestem najwyższą władcą, to nie może być w samym czasie też prawdą, że ktoś inny może być najwyższą władcą. Jestem jedyną drogą, która prowadzi do nieba, to nie może być jestem i zarówno nie jestem. I inna droga może być zarówno, bo jest to przeczność. Więc widzicie tutaj, to już wymaga po prostu logiki. Więc do tej prawdy musimy pewne, po prostu doprowadzić pewną uczciwość. Jeśli już szukasz prawdy, to musisz szukać prawdy a nie coś takiego, które zadawala nasze po prostu, nasze, nasze, nasze, nasze po prostu, że tak powiem, interesowanie do pewnego stopnia, o ile mi to podoba się, a potem już zamykam się wobec tej prawdy. To jest niedozwolone. Musisz iść do końca. Więc jeśli mamy z z tą prawdą, musimy z całego, z całego serca powiedzieć, jeśli Jezus Chrystus jest tym, co Kościół Katolicki uczy, to jest niezrozumiałe, to jest nie tylko obrzydliwe i bardzo, bardzo, bardzo obraźliwe wobec tego Chrystusa, ale jest przede wszystkim w wysoki sposób nielogiczny i nieludzki i nieinteligentny to, co się dzieje, nazywając to dialog z innymi religiami, przedstawiając je, nie dialog po to, aby pokazać ich błędy, aby pokazać człowieku. Musa. maomet, Słuchaj ty. Mój przyjacielu. Kocham cię bardzo. Usiądźmy. A nie, nie. Piwko nie pijesz. Bo Boże, weź je rabatę. Dobrze. Jest teraz usiądźmy. Małomet. Zobacz. Twój mistrz Małomet. To nie zgadza się. Tobie powiem. Tak dialogować, to jest oczywiście jak najbardziej. Tak Kościół robił 2000 dwa lat. Ale powiedziesz tu Wspaniałe. Masz wspaniałą duchowość. Allah jest niesamowity. Twoje modlice wyńczuje Ciebie. Wysłem Ciebie wyziczenia na początku ramadamu i na końcu, aby Twoje ramadam po prostu Twój ten, odbywa się wspaniale. Tak samo pismo pisze po prostu to różni, po prostu innych przywódców religii, które nie znają żadnego Chrystusa. Moi drodzy, to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo źle. I jeśli to się robi ze strony tych, którzy mają być Obońcami prawdy jest bardziej źle. I to chciałbym tylko powiedzieć. Jeśli mówimy, że jest, jedna jest prawda, to musimy być logiczni. A jeśli człowiek straci tą logikę, to wiecie, co się dzieje? Po prostu to jest to samo, jeśli pani pójdzie do kuchni i będzie teraz wszystko pomylić. Nie będzie obiadu, albo jeśli będzie coś do jedzenia, nikt nie będzie tego jeść. I to jest modernizm. To jest sytuacja, którą mamy w tej chwili właściwie wewnątrz Kościoła od 40 lat. Z wielkim bólem tam powiem. Z tego powodu, że od tej jasności prawda jest prawdą i nie ma po prostu tej, tej dyskusji, odchodzono od tego, aby dialogować z innymi religiami, nie po to, aby ich nawrócić aby ich dowartościować i do tego stopnia, że uwspomniany kardynał Paskasper, ale tylko jeden z bardzo wielu Koniec prozelityzmu. My już nie będziemy postarać się nawracać Żydów. Tak powiedział trzy razy bardzo wyraźnie, pisemny i wszystko. Możecie to wszystko przeczytać. Ale nie trzeba po prostu iść do jakiegoś kardynawa. Musimy niestety iść do samych dokumentów Soboru Watykańskiego II, które w tym momencie tę deklarację Nostra Etaty otwieramy. I w tej deklaracji Nostra Etaty znajdują się wypowiedzi, które są, się tak powiem, dokładnie w tym kierunku. Można po prostu tłumaczyć to w różny sposób. Może to tłumaczyć w ten sposób, że musimy dogadać z innymi ludźmi. Możemy po prostu spróbować iść po prostu w jakiś wspólny język. Zgadzam się. Jeśli rozmawiam po prostu z Hindusem, jest, rozmawiam z muzułmaninem, to nie będę rozmawiać z nim po prostu na przykład o, o, o, o, o, o, o Barack Obama, o ich innym. To będziemy z nim rozmawiać o tym, co rozumiemy i dyskutować z nim, oczywiście. Ale co muszę mu powiedzieć? Moi drogi, twoje pojęcie Pana Boga tu, tu, tu, tu, tu nie jest zgodne z prawdą. Ponieważ to jest pomyłka, to jest sprzeczność z istotą rzeczy. Tu jesteś po prostu, który mówi to wobec Pana Boga. Razowo, bo zarówno tak, takim jest i takim nie jest. I to tłumaczę mu. I to jest całe dzieło misyjne Kościoła Katolickiego, z samego początku. Wobec wszystkich, zgodny z nauką Chrystusa, idźcie na cały świat, nawracajcie wszystkie narody. Nawracajcie do mnie. Zwolnicie ich od ciemności, błędu i grzechu i prowadzicie ich w całą prawdę. Jedyną, którą jest Pan Jezus Chrystus. Tak Kościół katolicki zawsze był, aż do Zoboru. I od tego momentu z tym fatalnym dokumentem Nostra Ate, zmieniło się całkowicie obszar Kościoła. Moi drodzy, ja byłem misjonarzem 8 lat w Afryce. Miałem do czynienia z muzułmanami, z protestantami, z poganami. To stali się znowu poganami, kiedy odszedli od kościoła, odejście od Kościoła, bo Kościół po prostu nie zajmował się nimi. I co mówiliśmy? Co oni mówili? No ale może księdza, Wszystko w porządku. Ja pójdę po prostu wieczorem na piwko z katolickim i nie ma żadnego problemu. Oni pochwali za moje dobrocinne sprawy. Wszystko dobrze. Mało tego, mamy spotkania międzyreligijne. Usiądźmy razem, mówimy na lepszy świat. Wszyscy zgadzamy się. Wszyscy się uzna drugiego. możemy mieć to tolerancyjne. Przecież o co tu chodzi? Ja powiedziałem, nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, że misja dla kapłana, dla misjonarza, dla tego, który otrzymał tę prawdę, musi być po prostu misja logiki. Na błędach nie możemy niczego i Idziesz do kuchni i znowu będziesz pomylić cukier i sól. I wtedy powiedziałam, widzisz, usiądź. Abyśmy my dogadali się na temat, czy budujemy tutaj ulicy, czy będziemy tutaj robić studnia w Afryce, prawda? Albo będziemy tutaj coś robić dla lepszych ludzi. Każdy z nas ma naturalny rozum. Wierzę, że, że, że, że, że, że tak jest. Ale jeśli chodzimy i pytamy, co do, to, co do tego, co różni nas, i przede wszystkim na temat religijny. No, strajtaty nie mówi o tym, że jak mogę z muzułmanami dogadać się na temat budowy ulicy. Aby, aby, aby, aby budować po prostu razem po prostu jakąś szkołę, albo jakiś budynek, albo jakiś po prostu mieć takie naturalne rzeczy po prostu gospodarcze, nawet polityczne i tak dalej. Ale chodzi tutaj o docenienie ich, ich religii jako takiej. Doceniać i otwierdzenie, że po prostu teraz na kończące czasy, kiedy mamy to ich nawrócić, mamy raczej uznać ich wartości i w ten sposób praktycznie ten fałsz Komować, albo przynajmniej mocno po prostu przedstawić jako zupełny Ostatni wątek Jezus Chrystus. Jezus Chrystus oczywiście na Jego powołują się kolejne, po prostu bardzo dużo wyznania, tak zwane chrześcijańskie. I tutaj mamy do czynienia oczywiście z kolejnym problemem. Ja powiedziałem jedynie jest prawdziwa, jeśli powiedziałem Chrystus, to mógłbym teraz kończyć wykład. Albo widzią katolicka. Więc Pan Jezus Chrystus właściwie zawłosił tylko jedno królestwo. Królestwo moje. Królestwo niebieskie. Nikt nie mówi o różnych królestwach. Nazywa ten królestwo, to królestwo moim kościołem. Eglésia meam. I ten kościół, ten swój swoje królestwo, tą religię, którą właściwie ustanowił, to jest prawdziwa. Bo Chrystus jest prawdziwy i Jego dzieło jest prawdziwe. Teraz mamy tylko problem, że istnieje w biegu historii około 3500 obozu różnych chrupowań, którzy powołują się na Chrystusa, ale my jesteśmy tą, tym Królestwem Bożym. a Mamy nawet salą Królestwa, prawda? Świadków Jehowy. Więc oni to po tym Królestwem bardzo chętnie, bo po prostu się popisują. Ale więc tutaj musimy dalej pytać. Oczywiście tutaj ten wykład o, o wiele za mało, aby pójść, pójść teraz do analizy teraz dzieła Chrystusa i słów Chrystusa, z którego możemy wydostać wiadomość, że ten, ten Kościół, to Królestwo, które Chrystus założył, którego Królem On sam jest, nie jest po prostu związkiem, czy tak powiem, albo z wyznaniem luterańskim, potestanskim, zielonosiętowcym, ale innym, jest tylko właściwie Kościołom katolickim. I to jest Oczywiście kolejne twierdzenie, które musiałbym teraz, tak samo jak wszystkie te punkty do tej pory Wam tłumaczyłem, dalej tłumaczyć. Tylko bardzo krótko, aby kończyć teraz ten już bardzo długi wykład. Jezus Chrystus, On objawił nam tę prawdę. I to są też rzeczy, jak mówiliśmy, arcylogiczne, Gdzie dwa razy dwa jest cztery, czyli po prostu Pan Jezus Chrystus tłumaczy nam wszystkie te rzeczy. Musielibyśmy teraz bardzo dokładnie wiedzieć, skąd wiemy o nauce Chrystusa. I tutaj nastąpią bardzo ważne podziale na samym początku. Otóż wszystkie praktycznie religie poza katolicką i może jeszcze prawosławną, prawosławnymi prawo wyznaniami, twierdzą, że jedyne źródło na tak naprawdę, z których wiemy o Chrystusie, jest Pismo Święte. Zgodne z wielkim hasłem Lutra, Marcina Lutra, sola scriptura. To jest po prostu jednym z filarów całego protestantyzmu. Więc oni mówią i będziecie mieli cały czas dokładnie to, to ten argument, prawda? Pismo Święte. To przyjmujemy. W Piśmie Świętym jest napisane to i to, tam, to i tam. I jeśli ty te popojrzysz teraz z dyskusją tego protestanta, ale człowieku, gdzie jest w Piśmie Świętym napisane, niepokalane poczędzie, nie ma. Niebo wszędzie? Nie ma. Gdzie jest napisane, że jest Trójca? Słowo Trójcy? Nie ma. Gdzie jest napisane e, Msza Święta? Nie ma. Więc co ty za brednie tutaj gadasz? To są wszystkie z po prostu zjawiska, które po prostu jakiś przywódcy właściwie tego Kościoła sobie wymyślili, ale to nie jest Słowo Chrystusa. To oczywiście jest problem. I tu ten problem musimy, jeśli chodzi po prostu o rozwiązanie właściwie, kim jest to, czym jest to prawdziwe Królestwo Chrystusa, to musimy wiedzieć, co Chrystus naprawdę powiedział. I to jest ogromnie ważne. Nie ma sensu, moi drodzy, z protestantami dyskutować tylko na zasadzie samego Pisma Świętego. Bo sam święty Jan, ale to możecie mi już powiedzieć, powiedział jeszcze wiele rzeczy Chrystus powiedział i cuda wykonał, które nie są napisane w tej części. Nie są jednak napisane, abyście wierzyli w Chrystusa. Więc musimy jako odpowiedź wobec protestantów powiedzieć, że zgadza się. Wiele rzeczy są albo nie napisane w Piśmie Świętym, albo tylko niewyraźne. Coś tam jest. Ale jeśli to powiesz, że Piśmie Świętym jest napisane i w Piśmie Świętym jest napisane co? A on tłumaczy inaczej, no to nie pójdziesz bardzo daleko. Bo ciągle po prostu są niejezności. Więc do czego pójdziesz? Musisz powiedzieć, Zaraz. Jezus Chrystus co pisał? Czy Jezus Chrystus pisał w Pismo Święte? Nie. Nic nie pisał. Kto pisał? Apostolowie. Uczniowie. Więc jak to się stało? Chrystus uczył się ustnie. Apostolowie przyjmowali nauką Jezusa. A Chrystus wysłał ich na ten świat. I czy na cały świat i zgłosi Ewangelię wszystkim narodom. Nie powiedział piszcie Ewangelię wszystkim narodom. Głoszczy. I poszli. I głosili. Ustnie przeważnie ustnie. Na początku tylko ustnie. Ustnie przekazali naukę Chrystusa i to całe pokolenie. Okazjonalnie zaczął jeden pisać, aby zostawić właściwie żywot Chrystusa w skrócie tej gminie, tym, tym wierną. I tak powstała Ewangelia. Nie wszyscy apostołowie pisali, tylko mniejszość. Dwa, to są nawet uczniowie, nie będąc apostołami, Poza tym apostołowie dalej, dalej mówili. Kiedy Pismo Święte było zakończone? W roku około 100, 105. Więc około 70 lat po śmierci zmartwychwstaniu Chrystusa. 70 lat. 70 lat, czyli 3 pełne pokolenia, ludzie nie mieli żadnego Pisma Świętego w rękach. Mieli tylko ustne podanie. Uczyli się od apostołów ustnie. Apostołowie to mówili im i oni to po prostu przyjmowali. I to była nauka. Więc stąd wiemy, że pismo nauka Chrystusa została przeważnie ustnie przekazana i okazjonalnie też pisemne. Stąd mamy dwa źródła objawienia. Ustne podanie i Pismo Święte. Zgadzamy się z protestantami. Absolutnie. Pismo Święte. Ale to, co zostało też przekazane, to są te rzeczy, które apostołowie mówili. A kto to właściwie skomkomadził? Kto to pisał? Wyobraźcie sobie, zanim ostatnia księga Pisma Świętego została napisana, zanim, już w 83 roku mamy dokładnie datę, powstała tak zwana Didache, tak zwana po polsku nauka apostolów. To jest książka, która nie jest zawarta w, księg, w, księg, w, księg, w kodeksie Pisma Świętego, która nigdy nie rozciwa sobie właściwej godności być po prostu częścią Pisma Świętego. A więc w tej książce pisane jeszcze przed końcem napisania całego Pisma Świętego są pisane wiadomości o nauce Chrystusa, co powiedział, które nie są zawarte w Piśmie Świętym. Druga książka, trzecia książka powstała jeszcze przed po napisaniem ostatniej księgi Pisma Świętego, które zawierają już dodatkowe nauki, wyjaśnienia, nawet inne dodatkowe rzeczy, które nie są zapisane w Piśmie Świętym, które Kościół zawsze, wszędzie po przyjął jako napisane ustne podanie, czyli po łacinie tradycja, tradicjo. I to jest bardzo ważne, więc nasze źródła, z których wiemy o Chrystusie, zgadza się o Pismo Święte, ale nie sola scriptura, tylko Pismo Święte, lecz również Tradycja, która w ciągu pierwszych wieków właściwie sobie zanotowali najpierw ci po pisarze zwanych e, ojców apostolskich i po ojcami apostolskimi i potem tak zwane ojcowie kościoła. Ich zbiór jest ogromny i stąd właściwie mamy tak naprawdę wiedzą właściwie, co Chrystus uczył. Ale jeszcze mamy coś więcej jeszcze. Ważne dla protestanta, właściwie dla tych, aby Zgadza się z tym, że jest instytucja jest. To nie są tylko martwe litery. Same pismo święte, albo teraz różne pisma ojców Kościoła, gdzie każdy po prostu mógł sobie wybierać co chce. Nie. Mamy instytucję. Mamy urząd. Mamy ludzi, którzy zostali mianowani przez Chrystusa, aby stali się strażnikami wiary. Otrzymali od niego władzę nauczania. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To was słucha, mnie słucha. Udzielając im najwyższą władzę nauczania w jego imienia. E nie, wiemy, że to jest papież i biskupi razem z papieżem. To jest to, co Chrystus im powiedział. Protestant powiedział, nie, nie, to tylko Piotrowi, pało Apostołom. Ale zaraz tam ty bardzo dowód, że właściwie ta władza jest potrzebna w kościele. Proszę panie protestancy, luteranie albo ktokolwiek jesteś, ja to Cały czas dyskutuję. W Afryce, gdy dyskutowałem z nim, wczoraj jeszcze rano byłem w Estonii i mam bardzo dobry kontakt z około 25 pastorami luterańskimi. Ciągle dyskutujemy na ten temat. Więc to, jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, a oni po prostu tutaj właściwie chcą to wiedzieć, te argumenty. Zresztą są w trakcie nawrócenia. Ale rozumiecie, to jest bardzo ważne, aby ten argument ściekać. Więc panie Luczy, Marcinie powiedz mi, ile ksiąg ma Nowy Testament? 21. Ale proszę mi powiedzieć, kto decydował, czy będzie akurat tych 21. To jest bardzo ważne. Powiedzcie, moi drodzy, to jest to po prostu istotne, bo każdy, który zna trochę, po prostu historię Pisma Świętego wie, że istnieje po prostu cały szereg pism, które właściwie miały po prostu wielką, wielką ochotę być po prostu zaliczeni, zaliczone do Księg, ksiąg Pisma Świętego. Więc każdy z was wie, że istnieje Ewangelia Świętego, Andrzeja, Świętego Tomasza. Gazeta Wyborcza nawet okrywa ostatnio, że jest Ewangelia Judasza. Prawda? To było nawet węgliście w Polsce. Ilu takich po prostu pism mamy, które nie zostały napisane w Piśmie Świętym? Jest około 500. Nazywamy ich apokryfy. Apokryfy to są właściwie Pisma, które chciały uchodzić się za, za część Pisma Świętego, ale nie zostały zaakceptowane. A kto na końcu ich przyjął albo odrzucił Autorytatywnie? Niektórzy zostali natychmiast udzucone, jak nieważne, ale u niektórych to był jakiś, jakiś czas, minęły. Kto ostatecznie decydował? Gdzie znajdujemy ostateczne wypowiedzi na temat te księgi należą do Pisma Świętego, ale te nie? To papież od Papieże z II, potem III wieku, i potem z V wieku, potem z VII wieku i tak dalej. To od papieży, czyli od największego urzędu, no, urzędu kościelnego po prostu mają, przyjęli protestanci po prostu fakt 31. Tymczasem, tym samym uznając, że musi być autorytet, który o tym decyduje. Więc mamy podwójne, po kolejny dowód, że sola scripturantum nie ma kupu. I stąd Mając teraz zasadnicze sprawy przed oczyma, analizujmy po prostu to, co ojcowie Kościoła pisali o Chrystusie, to, co mamy właściwie jako, jako całość naszej wiary. I wychodzi z tego bardzo wyraźne, że to jest ta nauka, którą właściwie Kościół Święty od 2000 lat Niezmiennie przekazał do dzisiejszego dnia, dlatego jest tylko jedyna prawda katolicka. Wiem, że teraz musiałbym to wszystko teraz udowodnić, jak to wszystko Chrystus mówił. Znaczy, krótko mówiąc, czy jedno słowo, jakie znamiona Pan Jezus Chrystus stał Kościołowi, aby ludzie mogli go poznać. U nam santam katolikam i apostolikam jest jeden święty apostolski kat i, i, i katolicki powszechni apostolski Kościół. I tu mamy po prostu do czynienia właściwie z tymi znakami. Chrystus mówi o swoim królestwie, ale wiedział też, bo wszystko wie, że będą różne wyznania. I z tego powodu nastąpi po prostu teraz od Chrystusa bardzo właściwie, bardzo wyraźne nauczanie, słuchajcie, ten Kościół będzie tak, będzie tak takie znamiona mecz. Moje królestwo będzie być posiadaczem tej prawdy, ale ta prawda jest niezmienna, jest zawsze ta sama, jedna i ta sama, jeden Kościół. Daje wam po prostu e, środki zbawienia. One zawsze będą te same. Zresztą to jest niemożliwe inaczej, bo Chrystus jest niezmienny i to, co robi, jest na zawsze. Więc nie może być zmiany. Więc jest jeden Kościół. Dał Chrystus właściwy Kościołowi tam cechę świętości. Znaczy po prostu wypowiedzi Chrystusa, bądź święci, jak ojciec was niebieski święty. To tylko jeden przykład. To trzeba teraz rozwijać to. Więc ta świętość znajduje się po prostu w, tej, w tym Kościele. Więc te cztery znamiona określają nawet już ojcowie kościoła i potem po prostu zastosujmy. I widzimy, że właściwie te cztery znamiona są tylko, właściwie znajdują się w całości tylko w kościele katolickim. Ergo kościół katolicki jest kościołem Chrystusowym. ergo jest jedyna prawda katolicka. Wiem, że teraz po prostu szybko poszedłem, ale nie jest celem wykładu po prostu przedstawić wam całą apologetykę, bo to jest właśnie wykład apologetyczny, ale po prostu tłumaczyć coś niesamowitego, ważne, najzmawicie ważnego. Bo to, co teraz mówiliśmy, to jest to, co człowiek ci się stracił. Człowiek przyczętny, nawet katolik. Nawet katolik z... z katolickiego, polskiego podwórku już nie jest przekonane, że jest jedna tylko prawda. Od 40 lat nieustannie słyszę wszystkie religie są równe, wszyscy wierzymy w jednego Boga, wszyscy po prostu ważniejsze jest, aśmy się kochali, nieważne w co wierzyli, każdy może po prostu swoim sumieniem wierzyć, co chce, Zresztą w ogóle nie wiadomo, że jest tyle religii na świecie i tyle różnych wyznań. Jak to katolicy mogą wierzyć, że to jest tylko jedyna? Przecież to wszyscy inne musimy się dogadać. Czyli musimy ten problem prawdy w pewnym sensie pod, po prostu, pod, e, po, e, pod klucz po prostu dać. Jako sprawa nie była nieważna. Z tego powodu mamy po prostu społeczeństwo tak zwane pluralistyczne, co to znaczy pluralistyczne społeczeństwo jest społeczeństwo, które po prostu mówi wszystko jedno, dwa razy dwa, dwa, razy dwa to cztery, pięć, sześć, o pluralizmu. pluralizmu. Obyśmy się pocałowali i dobrze dogadali. A? No moi drodzy, tak jeszcze raz powiem, jeśli takie zasady zastosuje Panie właściwie z kuchni swojej tego obiadu, ja nie będę chciał jeść. Jeśli pan budowlaniec w ten sposób buduje swój dom, w tym domu nie chce mieszkać, bo runie z całą pewnością. I z tego powodu, moi drodzy, uważam, że właśnie to, to zakładnienie jest ogromnie ważne, szczególne nie dla tych ludzi, którzy są utwierdzeni w prawdzie, ale ich jest już bardzo mało. Ale ci, ta nasza młodzież tylko i wyłącznie te hasła czytała i słyszała. Nie zna nawet pojęcia prawdy. Prawda, która jest jedyna, wykluczająca inne rzeczy, to jesteś fundamentalistą, to jesteś literacyjnym, to jesteś to, to, to, to jakimś, jakimś, jakimś, jakimś takim takim, takim, takim ta, terrorystą naprawdę, prawda? Już, już po prostu. I ten sposób właściwie wprowadzony w serce człowieka i w ducha człowieka nawet, nawet pewnie nienawiść, albo wzgarda do tego pojęcia najważniejszego dla naszego rozumu, którym jest prawda. Więc kochajmy prawdę, jedyną, którą jest Pan Jezus Chrystus. Odkrywajmy to na nowo. I widzicie, jak ważne to jest wobec tych wszystkich innych ludzi, którzy nie znają prawdy. Musimy ich kochać, uśmiechać się do nich oczywiście, nie pętnować ich po prostu, nie to, co na, nasi po prostu, czy tak powiem, powokatorzy mówią, ogniem, się ich niszczyć, i do piekła sadzać i tak dalej. To jest tłupota. Kościół tak nigdy nie robił. Prawdziwą jest po prostu, że misjonarze poszli na świat, oddali życie, za to po prostu, że ci biedni ludzie zostali zwolnieni od tych okropnych błędów, od tej okropnej ciemnoty i ciemności po prostu prawdzeni w, pra w, w, w, w I dzięki temu po prostu w ogóle powstały wszystkie cywilizacje. Dzięki temu po prostu właściwie mamy te wszystkie osiągnięcia, które nawet ci ludzie, którzy tak bogatliwie mówią jeszcze dzisiaj po prostu, po prostu podziwiają. Więc do tej logiki musimy wracać. Przepraszam, że teraz po prostu rozgadałem się i natomiast teraz chciałbym po prostu kończyć tym, że jeśli chcecie bardzo łatwy wykład mieć na temat prawdy, to proszę pamiętać, że Święty Maksymilian Kolbe, kiedy był już II wojna światowa, kilka miesięcy przed jego śmiercią męczeńską, mógł, z jakiegoś cudu wydać jeszcze jakiś specjalny numer właściwie rycerza niepokalanej. I ten Maksymian Kolbe w tym rycerze niepokalanej pisał po prostu jedyna jest prawda katolicka właściwie. I wtedy tak łatnymi, po, łatwymi po prostu słowami on właściwie pokazuje, jak ważna to jest nasza święta katolicka prawda, za którą warto żyć i umierać, co on pokazał. I to jest ostatnie słowo, jak chciałbym każdemu z Was to ręczyć jaki mały prezent, jest to właściwie nowe nasze dziecko, które nazywa się Triumf Niepokalany, które ma być po prostu, że tak powiem, spadkobiercą dawnego rycerza niepokalanej. Od tego miesiąca, października, ukazuje się to pisemko jako miesięcznik, to jest pisemko Mariny które jak będziecie to czytać, niestety pierwszy numer jest trochę mało czytelny, bo, bo czcionka jest nie najlepsza, ale pięknie zrobione. Mam nadzieję, że te artykuły, które nie są właściwie z punktu napisane w tuchu, że tak powiem, w tuchu kontrowersyjnym. To jest pisemko, które otwiera się wszystkim katolikom dobrej woli, które możesz po nawet modernistom dać i myślę, że nic tutaj nie znajdują. To tylko pismo, które chcę wychwalać niepokalaną, bo jesteśmy przekonani, po prostu tylko z niepokalaną i z niepokalaną możemy po prostu ludzi właściwie do Pana Boga znowu prowadzić, czyli w tuchu naszego wielkiego, świętego Maksymiliana. To bardzo dziękuję za wasze uwagi i e, jestem do dyspozycji, może po prostu to od razu, nie wiem, czy wystarczy po prostu e, przekazać po prostu tutaj, dziękuję bardzo, jako prezent. Jeśli ktoś nie ma, to on może po prostu zacłonić to przy oratu naszego, albo wtedy ją po prostu będzie, to jest bezpłatne wysłanie i co miesiąc będzie, więc możecie tam znaleźć adres internetowy, możecie to pisać, zamówić i dostaniecie na do domu i możecie to nawet elektronicznie po prostu po jakimś czasie zobaczyć. Teraz mam pytanie, nie mam pytania, ale jestem otwarty na pytania. Proszę pana, mogę pić coś, uważam. Mogę zapytać, w drugim kiedy to i co przyczyniło się do tego, że powstał taki mocny komunizm takiej tolerancji, takiej akceptacji. Wszystkiego coś, co można na wątpliwie, że wszystkie skierwit jest. Pani różne i tak dalej. Jak oni jest w takim sposób bo jeśli ktoś się spotyka, to nie ma problemu. Dobrze, to bardzo ważne pytanie. Jaki jest początek takiego myślenia? Ten początek tego myślenia znajduje się tak naprawdę w pismach masonerii. To masoni, będąc okrutnymi wrogami Kościoła, jeśli patrzymy na ich założenia, oczywiście to, to, to nie, wiecie, że masoneria to jest masa różnych loż, loże taka i taka, więc ja tylko ogólnie mówiąc, to, są, to nie są wszyscy, które tak mówią, ale, ale w tym kierunku idzie cała masoneria. Największa część masonerii jest taka, która realizuje ten cel tego Nowu Sordo Mundi, nowy porządek świata. Nowy porządek świata podują w ten sposób, że te wszystkie po prostu religie, te wszystkie rzeczy to dla nas już nieważne. Najważniejsze jest człowiek, jego życie, jego życie na ziemi, budować człowiekowi po prostu wspaniałe życie na ziemi, czyli raj na ziemi. Nowy porządek świata. Do tego mają, jeśli się dogadaj, tak dogadamy, przyczynić się religii. I więc jak mamy tu po prostu robić? Albo religie staną się wrogiem, bo Nie tolerują tego, nie, nie przyjmują nasze zasady, więc będziemy, to będziemy ich likwidować. I tak się stało z religią katolicką. A inne będą po prostu nam pomagać. Więc powstaną takie ideologie co do religii. Ja teraz nie mówię o masonerii, co do właściwie o ekonomii, politycy, tylko religii. Więc będą robić coś takiego, że mamy tego architekta świata, tego nieznanego Boga, to jest tak naprawdę deizm, jakiegoś początku, który uruchomił świat i po prostu zostawi świat właściwie jako myśl który robi zegar i zegar sam, po prostu sobie po prostu dalej działa. Więc tego najwyższego boga znamy wszyscy. Okej, okay, przyjmujemy. Mamy, może nawet kultnieć, Ale teraz po prostu robimy tak. Zależnie od od, od, od, od miejsca, od mentalności, od historycznych uwarunkowań, od klimatu nawet, po prostu powstały różne idee na temat tego architekta świata. Maomet żył w pustyni, miał wielkie czarne kamienia przed sobą, więc przedstawił sobie religię islamu. Żydowska religia, po prostu właściwie to jest ta, która pochodzi z Abrahama. Potem jest religia od Chrystusa. I tak mamy to różnie po prostu przywódcy, które przedstawiają jakiś obraz, jakąś, po prostu jakieś podejście do tego architekta świata. Ale najważniejsze, to wszystko po prostu jest tylko jednoważne. Każdy niech gada, co chce. Najważniejsze jest, że to, co obowiązuje, jest architekt świata, to nie ma żadnego znaczenia dla w ogóle życia. A wszyscy religie mogą, muszą podać sobie ręce. I ja mam po prostu obrazek, gdzie masz tego Allah, trójkąt, tego, przepraszam, tego architekta świata, jest napisał w Polsce, architekt du monde, architekt świata, i masz tutaj rabina, protestanckiego ministra, katolickiego kapłana, który podają sobie ręce, po prostu uśmiechają się do tego trójkątu. To jest, to jest, to jest obraz z koniec XVIII wieku, prawda? W ten sposób lud miał być przygotowany do tego właściwie ekumenizmu, o którym pan tutaj mówi. To jest, to jest bardzo wyraźne. Oczywiście Kościół katolicki nigdy się tym nie zgadzał i odrzucał po prostu tę ideę jako bardzo perfidną. I z tego powodu masoneria po prostu zawsze w straszny, zawciekli sposób prześladowała Kościół, ponieważ nie chciał po prostu tutaj się dogadać. Te religie mają po prostu się dogadać ze wszystkim, mają być tolerancyjne. Każdy ma uznać Opcja drugiego, oczy są sprzeczne ze sobą i po prostu w ten sposób przyczyni się do nowu Sorto do nowego porządku świata. No to było pubiega, bo Kościół katolicki nie się z tym wiele lat. Nastąpił w 1893 roku w Chicago ponowne po prostu taka próba zniosku wszystkich religii, do których zostały zresztą zaproszeni prostu katolicy. I wtedy mamy do czynienia z pierwszymi modernistami w wzięciu kościoła katolickiego, którzy chcieli w to uczestniczyć. Chcieli w to uczestniczyć. Ta sama idea, wszystkie religie, jak i parlament religii, do tego najwyższego nieznanego bytu, tego transcendentalnego bytu, które właściwie wszyscy uznają, a my szedzimy razem i wspólnie pracujemy na, na, na, na, na, na zasady lepszego świata, nowego porządku, wspaniałego porządku świata. Papież Leon XIII ten, to, to, ten ruch potępił tych e, biskupów obecnych, ekskomunikował, wyrzucił, po prostu powiedział, że to jest okropne. Między czasem, ja, e, czasem idą dalej. Ta sprawa z innymi religiami uciśnie, Pius X, siedemdziesiąty Pius X, demaskuje modernizm, który właściwie ma takie przychylności co do innych religii. I wtedy sprawa się zakończy. I dopiero wtedy w latach 30. znowu nastąpią to pierwsze takie pierwsze po prostu znowu takie, takie, zabiegi tak zwanego ekumenizmu nowego. Wtedy nastąpi po prostu coś takiego, że no słuchajcie, nie robimy takie rzeczy. Najważniejsze my widzimy po prostu ogólny bruk i to, co teraz Wam powiem, macie po prostu w, w kaznodziejstwie bardzo, bardzo wielu tystojników Kościoła popierających humanizm. Wiecie co mówią? Dokładnie co wtedy mówiono. Słuchajcie. Wielki wróg teraz jest ateizm. To są ci, którzy w ogóle nie wierzą w Bogu. To są komuniści właściwie i tak dalej. My musimy teraz, szczególnie my chrześcijanie, musimy się zgromadzić. Musimy obronić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musimy się dogodzić. Zostawmy po prostu te rzeczy, które nas dzielą. Spróbujemy tylko to, Wziąć, co nas jednoczy, że jest bardzo dużo. Chrystus, Pan, jest naszym przywódcą, Jego prawda, Jego nauka itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. w ten sposób, moi drodzy, właściwie nastąpiło po takie przychylenie co do Protestantów, co do prawosławnych i też co do Żydów, właściwie, którzy też mają duże, dużo do powiedzenia, co do jednego Boga, przecież mamy tyle razem, mamy cały Stary Testament, razm i tak dalej. I to były takie pierwsze, bardzo dyskretne po prostu zabiegi. Papież Pius XI odpisał na to encyklikę w 1932 roku. I ta encyklika nazywa się Mortalium Animus, w której po prostu dokładnie te zabiegi ostro potępne. Chcą po prostu powiedzieć, właściwie w religii katolickiej są dwa obszary prawdy. Ważniejsze i mniej ważne. Ważniejsze to jest to, to istotne. Prawda Chrystus i tak dalej... Mniej ważne, to są te rzeczy po prostu, no, Maria, różne po prostu detale teologiczne itd. i tak dalej. W tym momencie po prostu mówiono, że możemy po prostu te drugorzędne to, to zostawić. To jest po prostu nie tak ważne. Najważniejsze są te i to wspólnie właściwie z tym, właściwie taki pankrystyzm, właściwie pan chrześcijaństwo roztwarzać. To jest ta ideologia. Potępiła ją, e, tę mediologię, papież Pius XI, tą encyklią Motarium animus. Potem Pius XII, mocyny ekumenika, tłumaczy, że to nie jest dobrze, jeśli teraz znajdują się ruchy w kościele, którzy już nie idą wobec inowierców z celem nawracania ich do łona Kościoła katolickiego, ale z celem pewnego dogadania się, aby pojdziesz do jakiegoś wspólnego konsensusu. Już niewyraźnego. o co tu chodzi. Nie. Jeśli katolik z protestantem oczywiście do, po prostu spotyka, się w sprawach politycznych, sprawach czysto ekonomicznych, albo sprawach czysto po światowych, to, to, to nie ma nawet dyskusji. To jest normalne, to jest ciasna. Natomiast jeśli chodzi o sprawy religijne, to katolik po prostu ma obowiązek zachować wierność w swojej wiary, wierze i dostrzegać po prostu, że druga osoba jest w błędzie i postarać się wszelkimi siłami miłości bliźniego, właściwie od jego po zwolnić od tego błędu. I to jest misja katolicka. I to jest prawdziwy ekumenizm. O ekumeny idźcie przez świat i nawracajcie wszystkie narody do kościoła katolickiego. To samo Pius XII jeszcze podkreśla w encyklice Humani Generis z 1950 roku. I to było bodajże ostatni taki wielki głos. I nie, jeszcze był głos. Głos właściwym e, schematu na temat ekumenizmu, na temat jedności Kościoła, schematu przygotowanego na, na Słowo Watykański II. Ten schemat został przygotowany przez kardynała Otawianego, przez bardzo niesamowitą grupę wspaniałych ojców, wspaniałych teologów, kapłanów, biskupów, kardynałów, wydaje się w roku 60 albo 59 w tym czasie i miał być po prostu jako dekret przedstawiany jako dekret Soboru Watykańskiego II nadchodzącego. Wielu innych takich schematów zostało przygotowane. otwierano Zobór Watykański II w 62 roku. Te dekrety po 15 dniach zostały wszystkie, wszystkie odrzucone, wszystkie w to koszu wyrzucane. I nagle nastąpiła ta rewolucja. To, co nie było po prostu możliwe do wymyślenia, to jest właściwie to, że właściwie dokładnie to, co pius z XI potępił, co pius z 12 potępił, zostało teraz przedstawiane jako nauka kościowa. Nie w ten sposób, przed dokładnie owrotnie. Nie w sposób jasny. On Kościół uczył to, a teraz my coś innego robimy. Bo to jest niemożliwe. Bo w Kościele nie mogą być po prostu... To wtedy by było atak nie, nie nimęć, to, by było, to by było od razu, czy tak powiem, przekreślenie wszelkiej władzy tego Soboru, jako po prostu mógłbyś, musiał, mógłbyś po prostu uznać jako Sobór bandycki. Takie Sobóry bandyckie miało miejsce w historii Kościoła, kiedy to powiedzieli Kościół uczy to, a my teraz uczymy coś innego. Nie, to tak nie jest. Unitatis integracja, bo by mówić właściwie o tym ekumenizmie, to jest ten dekret, który mówi o, inich, o stosunku kościoła katolickiego do innych religii chrześcijańskich. Wtedy na początku pierwszym, drugim punkcie jest jeszcze przywoływana tradycyjna nauka. Więc potrzeba o, no, o, o, o nawrócenia, kościół katolicki właściwie do, do niego po prostu Chrystus mówi, nawracajcie wszystkie nauki, to wszystko no wszystko w porządku. No niestety nie. Unitat desertygracja numer 3. Jednakże trzeba... I co teraz? Przechodzi po prostu słowo po słowie rozróżnić, będzie w dialogie ekumenicznym między prawdami pierworzędnymi i drugorzędnymi i w dialogu po prostu z ekumenizmem szczególnie wraca uwagę na temat dościągnięcia konsensusu i prowadzenia promocji po prostu spraw do jedności chrześcijan dokładnie prawie słowo po słowie, to, co Pius XI wcześniej potępił, co Watykański w tym punkcie zatwierdził. Sprawa nie jest tak łatwe, bo w tym momencie mamy po prostu wątpliwość co do tekstu tego, tego zaboru. Bo tekst mówi, że prostu w pierwszej części dwa razy dwa jest cztery, a w drugiej części mówi dwa razy dwa jest pięć. I to jest po prostu ta, ta, ta dwuznaczność, co to, to teraz jest. Ważne jest tylko to, Boże Pana, albo Boże Państwo, jest tylko jedna rzecz ważna, że po co Boże? Unitatis reintegracji numer 1, i 2 nikogo nie interesowało, ale wszystkich interesowało tylko Unitatis reintegracji numer 3, Lumen Gentium numer 8. Jest Lumen Gentium 26 paragrafów, jedyny interesujący jest numer 8, które mówi, że Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim i Podsumowując, może też istnieć w innych kościołach więc wyznania, to jest ta podwoka. I stąd właściwie chciałbym w teraz podsumować to, co Pan pyta, skąd się to wzięło. I stąd mamy w Kościele katolickim po prostu ten cały problem tego, tego obecnego ekumenizmu, który opiera się właściwie na ten dokument są połatykańskiego drugiego, o którym teraz mówiłem, oraz o wspomnianego nostraktatu. I stąd właściwie cały ten ruch ekumeniczny, który doprowadził do Asyż, gdzie wszyscy religie po prostu skomadziły się, robili modliwe jakieś razem, kiedy but, statłem Buddy po prostu na tabernakulum i takie inne aberracje. I jak słyszałam tutaj od wiernych po prostu teraz od, od jednego Franciszkanina, który mi jeszcze dzisiaj to powiedział, po prostu Franciszkanie szykują już po prostu teraz małe Asyży w Polsce. Też w Wrocławiu ma być Asyś po prostu kolejny um, tym. Gdzie skomadzi skomadzisz po prostu wszyscy przedstawicieli religii, wszystkich, które znajdujesz po prostu na terenie, pol, na terenie Wrocławia, może trochę jest, prawda, i robimy po prostu taki zjazd. Z jakim celem? Pokój na świecie, lepszy świat, więc widzisz po prostu, że te wszystkie zabiegi ekumeniczne, jakie są, ja nie mówię, czy to jest świadome, od tych, które to pobierają. Jej, to nie jestem daleko od tego, bo ich serca nie widzę, ale rzeczywiście obiektywne mają jedno, jedyne źródło masoneria. Oj, teraz długie, odpowiedź na krótkie pytanie, to nie lubię. To tych co się wzięło? się i że oni byli w jakiejś kościelnej, czy Nie, nie, to jest kolejne, inne, bardzo wielkie pytanie, które dotyczy po prostu sobu watykańskiej długi. Z tego to powodu, że tak mówiłem, możemy teraz pytać o ich drogie, dlaczego dostąpiło po prostu do takich dokumentów, które są tak sprzeczne. Jedny punkt, po prostu masz wszystko jeszcze skarza się, tak? Dwa razy dwa jest cztery, a potem masz po prostu odwrotne. To jest dokładnie to, co się stało na Soborze. Mianowicie na Soborze Watykańskim II większość biskupów było bardzo dobrymi biskupami katolickimi. Ale większość z ich w ogóle nie była przygotowani na ten zamach, który miał miejsce na zoborze. To jest bardzo ważne. Oni po prostu przyszli do Soboru bez żadnego po prostu, uprzedzenia i chcieli po prostu, byli przekonani, że to bardzo wspaniała rzecz. I nawet ci, którzy przygotowali ten sobo, były bardzo dumni z tych wielkich, wspaniałych schematów, które zresztą można było teraz są opublikowani, w polskim języku jeszcze nie istnieją. To jest niesamowity wykład katolickiej prawdy, napisane jako teksty, które miały być dekretami Zoboła Tygańskiego II, które na początku zoboru zostały globalnie odrzucone. Więc nastąpił na tym zoborze bardzo wielka walka, gdzie biskupi byli pod wielkim wpływem różnych nacisków. I te nuże naciski, o których pisze Michael Davis w e, swojej książce Sobór e, Jana Pawła Jana 23. E, Wydaje się, że ta, ta książka została teraz już wydana e, albo jest w trakcie wydania przez wydawnictwa... Proszę bardzo. <śmiech> Dziękuję bardzo Pani doma. Michael Davis. Sobło papieża Jana. To jest wydawnictwo Antyk który to wydał. I tu właściwie macie bo prostu te wszystkie wpływy, do których bardzo dziękuję Pani. To wspaniałe, że Pani to ma, bo, bo to jest naprawdę odpowiedź na to. Analizując dokładnie te wpływy, które nakłoniły tych bardzo dobrych biskupów z Afryki i tak dalej, to no, porządkować się. I przede wszystkim hasło było takie na Soborze. Hasło było takie. Papież Paweł VI powiedział, słuchajcie, my musimy pokazać światu jedność naszego, naszej, naszego, naszego zgromadzenia. to proszę, podpisujecie, gwarantuję wam, że wszystko, co tu jest dwuznaczne, będzie tłumaczone w duchu tradycji. To zostało, bo to była umowa. Tak ust, usta oczywiście. No niestety nie była. Kończyło się sobą, wracali szczęśliwi do domu i rok temu po prostu jak fala. Po prostu jeden kraj po drugim po prostu jak ogromne tsunami. To możesz powiedzieć. I to są, to jest mnóstwo dokumentów. Zarówno z tych, które cierpieli z tego i zostali wygnani, jak i tych, którzy to popierali i chępią się z tego, że osiągnęli po prostu tą rewolucję. I ta rewolucja została prowadzona i dzięki temu po prostu nastąpiła tak ta gwałtowna zmiana dobrych biskupów. Właściwie e, można mówić o pranie mózg można mówić o, o, o, o wygnaniu ich, można mówić o presje niesamowite świata i tak dalej. Każdy bądź razy. Na końcu, proszę Pana, na pewno to jest jeszcze nie tylko Pan Bóg może na to misterium iniquitatis nieprawdał Ci odpowiadać, bo tak naprawdę, że tak może, tak jest, to może nam tylko dać odpowiedź sam Chrystus, który powiedział nam, że będą takie czasy. Sama, samo Pismo Święte zresztą mówi o tej apostazji narodów. Nikt nie, nie mógł na sobie, sobie, sobie wyobrażać sobie, że to coś takiego może nastąpić. I nastąpiło, kiedy tylko mała reszta zachowuje wierność Panu Jezusowi. Więc wielu, wielu biskupów z, i kapłanów z, dosłownie umarło właściwie z, z tego, nie mając ze strachu i przerażenia i ze smutku i ze z, z rozpaczy, widząc co się dzieje, nie mając jednak żadnej możliwości, ja za stary nie mam sił, co ja mogę robić, jestem wygnany, ja muszę to robić, co jeszcze mogę, i w taki sposób uporządkowali się. A ci, którzy kierowali tym ruchom, byli bardzo dobra, organizowa organizowana klika. I to są wszyscy ci najwybitniejsi po prostu super teolodzy, których inspirują się wszyscy seminaria na całym świecie od 30 lat. Nie po 30 lat, po prostu takiej indoktrynacji, to masz dzisiaj po prostu takich, którzy jeszcze już nie mają tego tradycyjnego ducha, ale dzięki Bogu już z tego po prostu, z tego, z tego okropnego, nielogicznego przedstawienia tych wszystkich, z tych strasznych sprzeczności. Prze Wielu z tych teraz najmłodszych wróci do tego nie, to, to, to jest, to jest, to jest, to jest fikcja, przecież to nie może być. To są wszystkie po prostu sprzeczności. Zaczynają po prostu odkrywać, wielu kapłanów, szczególnie młodych, młodych biskupów, na no zaraz odwieram jakąś książkę jakiegokolwiek świętego, jakiegokolwiek po prostu e, papieża e, podczas 2000 niemal lat i porównuję z tym, co tutaj czytam i tutaj słyszę, po prostu to jest skrajna sprzeczność. No przepraszam najmocniej, jesteśmy w dobie komputerowej, jeśli po prostu komputer pracuje na rzeczy, bo na, na, na zasadzie żelaznej logiki. Tutaj nie możesz sobie grać po prostu dwa razy dwa i dwa razy jest cztery pięć. i pięć. Inaczej to wszystko nie działa. I w ten sposób po prostu oni wracają do tej pewnej logiki, chociaż przez myślenie komputerowe właściwe, no i powiecie sobie, no tak nie może być, musimy wracać do tej logiki, czyli do prawdy. Więc Pan Bóg korzysta nawet z tego złego. Takie pytanie. Jakie być katolickie podejście w tym szukaniu kielicom, szukaniu prawdy, na przykład w Piśmie Świętym na przykład na sprzeczne e, ze sobą fragmenty, tak e, konkretne opisy, opisy konkretnych wydarzeń, na przykład w różnych dwóch Ewangelii, tak? Na przykład w śmierci Judasza, chociażby w inny sposób ukazane w jednej Ewangelii w drugiej? E, i, e, Jakie powinno być katolickie podejście, jeżeli ktoś na przykład zabró, e, tak, że tutaj e, jest, e, jest jakaś wewnętrzna sprzeczność w tym opisie wydarzeń? Albo w ogóle jakie powinno być podejście nasze katolickie do takiego m, badania historycznego Biblii, Biblii e, badania autorów, e, kto jest faktycznym autorem jakiejś na przykład Ewangelii, jak jest? Powinienem wskazać tym przynajmniej po prostu że nie wiem, e Ewangelia się wygierzała na sześciu na przykład, i, i tak dalej. Tak, oczywiście. Tutaj to, to jest różne, są różne pytania. Ostatnie doskonale, mam nadzieję, dobrze rozumiałem. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o wewnętrzne wędowanie Pisma Świętego. To badanie Pisma Świętego, Pisma Świętego ta, ta, ta, ta tak zwana egzegeza krytyczna po prostu ma swoje dogmaty. I to jest bardzo ważne. Studiując tą egzegezę, to po prostu czytam na przykład te wszystkie wywody o tych primo, deutero, tercio, tych wszystkich ludzi. I jest to przyjęte jak po prostu tego. Przychodzi po prostu ktoś, który, um, który ma jakąś, jakąś ideę, jakąś tezę, swoją tezę dokłada do Pisma Świętego, jak dokłada do innego pisma, i twierdzi, bo po prostu ja się wie, to, do tego, że to opisuje. Ja nie jestem specjalistą, ale ważne jest w tym wszystkim, że tutaj odchodzisz od rozumienia, że Pismo Święte, czyli od rozumienia wiary. Wiara katolicka po prostu przyjmuje Pismo Święte jako Słowo Boże, czyli jako inspirowane, jako natchnione od Pana Boga. Egzegeza przyjmuje tą zasadę. Więc nie ma do czynienia z dyskutowaniem, jaka ta geneza jest. Czy to teraz po prostu to pismo Pape, Paweł tylko po prostu dyktował, czy pisał, czy ktoś inny po prostu w jego myśli to pisał, prawda? Najważniejsze, że to pismo jest autentyczne. Czy papież, że Paweł Święty jest bezpośrednim autorem, nawet piszącym, czy jest pośrednim przez to, że dyktował, po prostu dyktował drugiemu, czy jest pośrednio przez to, że ten drugi, który od niego to słyszał, z pamięci to pisał i tak naprawdę już nie jest bezpośrednio Paweł, no to wtedy to, to straci swoją ważność w tym momencie, jeśli najwyższy urząd Kościoła orzeka to jest Słowo Boże. I stąd właściwie sprawy jest zbędne. Dla egzegezy właściwie nigdy to nie było ważne. Ważne było to jest Słowo Boże i muszę go tłumaczyć, co on oznacza w świetle naszej wiary. Natomiast to, co Pan mówi, oczywiście to można przyjmować po prostu jako historyczne badanie pewnego pisma z starożytności. I tutaj mamy, i tutaj sprawy się komplikują prawie z nieskończoności. Dlaczego? Bo mamy bardzo, bardzo dużo po prostu takich, takich odpisów Pisma Świętego. Mam, jeśli w nie mam ze sobą, o, o, w oryginale, oryginalnym tekście, masz w każdej stronie, jedna, trzecia strona aparatu, że tutaj Sinaiticus pisze tak słowo, inny pisze takie słowo, inny pisze, pisze takie słowo. I to jest ta konkordancja. Więc ktoś po prostu robi tą selekcję, aby to dokładnie określić. Więc te odpisy, które mamy z trzeciego wieku, albo drugiego wieku, musimy ich porównać. Przepraszam najmocniej, to tutaj dochodzimy po prostu do takich skomplikowanych rzeczy, które naprawdę wierzącego już nie interesują. Natomiast niewierzącego, który chce obalić, i to jest ważne, obalić wartość Pisma Świętego jako takiego, będzie teraz przychodzić i te rzeczy przychodzić po prostu tego, ale człowieku, po prostu to tak naprawdę to nie było i to nie było i to jest interpolacja i tak dalej. I teraz musielibyśmy po prostu tutaj rzetelnie padać. I do tej pory po prostu przechodzimy teraz do, do, do, do. To są ogromne, które zostały napisane w ostatnich 50 latach, warto albo jeszcze więcej, gdzie masz po prostu tyle teorii, jak pisarze. Bo po prostu nie masz żadnej pewności. Jeden mówi sześcianów, drugi mówi z całą pewnością tylko dwa, trzeci mówi jeden, czwarty mówi trzy. Więc to jest idea. Mają ich tezę z których po prostu widzieli to, ale ta teza jest bardzo niepewna, bo opierają że na takie śródło, ale są takie, takie, takie. Więc masz teorie, które po prostu tak na końcu możesz powielać w niej skończoność, widząc po prostu w tym to i tamto. Celem tego wszystkiego jest prowadzić, i ten cel jest bardzo wyraźny, wątpliwość. Tak naprawdę to nie jest tak. To nie jest tak. To nie jest tak. Nie wiesz. I to jest bardzo ważne, aby to... To, to, to, to. Na to my opowiadamy. Jedna konkordancja tych wszystkich pism, tych wszystkich, tysięcy po prostu rękopisów od pierwszego do czwartego, V wieku, które znajdujesz w rozmaitych bibliotekach całego świata. To jest ogromna praca. Dojdzie do wniosku, że po prostu ogólna struktura Pisma Świętego jest jedna i ta sama. szenga po prostu do pierwszych wieków, bo jeśli masz po prostu e, odpisy napisane po prostu przez rozmaitych ludzi, w rozmaitych językach, hebrajski, grecki, syryjski, aramejski, jakieś inne. po prostu potem znajduje że we wszystkich bibliotekach świata prawda, poronujesz, to jest też pod wielkim wrażeniem, wielkiej jedności tego Pisma Świętego. Jeśli byłoby to po prostu zgromadzenie różnych śródeł, które gdzieś tam robili w ciągu czwartego piątego wieku, po prostu to historyczna metoda mówi, to nie jest możliwe. Oczywiście to musiałbym Panu teraz udowodnić i to jest cały kompleks egzegezy. Rozumie Pan? Natomiast jeśli dobrze rozumiałem co do sprzecznych stanów. Teraz oczywiście istnieje konkretne w tej egzegeze um, pewne słowa Chrystusa, które wydają, się sprzeczne samo słowa Chrystusa. Kiedy mówisz, kto jest, nie jest przeciw Was, jest za Was. Ale przeciw nie jest za mnie. To nie jest za mnie, jest przeciw nie. To jest jakby, możesz po prostu tłumaczyć jako sprzeczność. Później ludzie tak, tak spróbują, bo po prostu tak właściwie to zauważyć. Myślę się o to Panu nie chodziło. Bo takiej sprzeczności... Tak, ale? Bo no. to parę spraw, fakty, zdarzenia, tak jak mówiłem, albo zdarzenia które mogą przeczyć na przykład z drugiemu ale w kogoś, czyli Ewangelii. Tak. Ale nie tylko, Mateusza, nie tylko Jezus Chrystus z ale że groby się podstierały i maski, masowo masowo e, wychodzili z grobów. Z groby, tak? Tak I, potem, e, I potem ciężko, nie, na przykład, nie ma potwierdzenia w historii, tak, takie wydarzenie, to być e, może z pozycji tutaj mówić, powaliłem. Tak, bardzo słusznie. Bardzo słusznie tutaj musimy po prostu badać również po prostu takie zjawiska, które wydają, że aż nie Takich paru jest, prawda? I tutaj jest bardzo ważne, aby dokładnie, po pierwsze, i to jest bardzo istotne, dokładnie przeczytać same teksty oryginalne, to jest krecki oryginał porównać po prostu, co tam naprawdę jest napisane. Tam nie jest napisane, że wszyscy zmarli tam, tam, tam, że, że Tam jest po prostu jaka gru, ma, wielka, wielka groby się otwarły i po prostu ludzie wychodzili z groby. Teraz fakt, że nie mamy tutaj doświadczenia, albo nie mamy świadectwa ze strony po prostu historii, prawda, jeszcze nie jest tu dowodem, że to jest nieprawda. Natomiast dowodem nieprawdy jest, jeśli ktoś mógł powiedzieć, słuchaj, jeśli to mam miejsce, to poszedł po prostu, ja wtedy byłem w Jerozolimie i tutaj po prostu te wszystkie rzeczy po prostu co nie były, prawda? Trudno mi powiedzieć. Ja, ja tego, to jest dla nas po prostu zawsze tajemnice, ale nie można logicznie powiedzieć, dlatego, że coś nie jest potwierdzone w historii przez inne źródła, jest dowodem, że to jest fałszywe. Ale w obrotnie, jeśli znajdujesz mnóstwo takich sprzeczących słów, ten kłamał, to nie ma miejsca, to wtedy jest dla historycznej metody marodalna. Rozumie pan? Natomiast, natomiast e, wiele rzeczy dla Pana Jezusa Chrystusa wydają, że nam naprawdę niewiarygodne. Jeśli Pan Chrystus po prostu skrzesił Łazarza, który już cztery dni jest w grobie, prawda? cztery dni jest w grobie, więc cuknął jak mówi jego siostra, to jest po prostu fakty, bo ludzko nie że niewiarygodne. I wtedy po prostu z całą, e, z racjonalizmem mówić, to jest, to, to, jest, nie, to, to, to jest po ludzku niemożliwe, więc jest niemożliwe. Więc trzeba tłumaczyć inne rozwiązania. I to jest racjonalizm. I taki racjonalizm zostało właściwie wprowadzone do badania Pisma Świętego przez um, um, zapomniałem, jak się nazywa, protestanckiego ruchu właściwie tej, tego badania Pisma Świętego, który masońskiego zresztą, masońskiego pochodzenia, który właściwie chce teraz całe Pismo Święte właściwie odrzucać te wszystkie nadprzyrodzone rzeczy jako bajki. aby tłumaczyć ich właściwie jak z tym chlebem wyściągać i teraz może nie chleba. I to jest po prostu kolejne, w moim zdaniem jest to bardzo niepoważne traktowanie Pisma Świętego i nie, nieuczciwe i niehistoryczne. Proszę, moment, moment, tak, zaraz proszę pana. Proszę, Księdza, na ostatnim miejscu wizytę wojskowego z Słowacji, No i o co że na ten temat, to jest oficjalny mainstream, mainstreamowe, że tak powiem, kościoła, często krytykowane, krytykowany z pozycji politycznych, a nie religijnych. Znaczenie środowiska, które są nieprzewidziane w przyszłym roku, to to nie które mają większego znaczenia. Atakują ten dokument, budują się. Chciałem zapytać, jaki jest stosunek się do tych wydarzeń, do tego, do tego, tego, tego dokumentu na tle właśnie tego, co Państwo wziął całą pewnością dystansujemy się absolutnie od wszystkich, że tak powiem, wątków, wątków politycznych. Nie z tego to powodu, że, że uznamy to za nieprawdę, ale z tego powodu, że to nie jestem za to kompetentny. To są inni ludzie, którzy po prostu mają, że tak powiem, ich spojrzenie na politykę, ich troskę o, o, o, o swój naród, które wtedy po prostu sobie właściwie tłumaczą, że to jest z punktu widzenia politycznego, patriotycznego, że tak powiem, czymś bardzo niedopuszczalnym. Ale ja, jako kapłan Radstworzy tego Biura i powinien nawet Kościół katolicki, jestem zawsze po prostu zdania, aby zawsze dać zasadę katolickiej, chrześcijańskiej polityki, natomiast nie wmieszać w politykę, zachowując po prostu swoje kompetencje, patrząc na to z punktu widzenia czysto religijnego. Z punktu widzenia czysto religijnego, muszę tylko powiedzieć, po prostu to jest tak naprawdę marginalne Albo kolejne po prostu spotkanie ekumeniczne, które właściwie znowu sprzeczne z całą nauką dotychczasową Kościoła katolickiego, które polega na tym, aby prawosławia schismatycka musi się nawracać do Kościoła katolickiego. Mają poważne po prostu błędy dotyczące prymatu papieskiego, dotyczące Wielu właściwe e, prawd naszej wiary, na przykład dotyczące czystca, dotyczące e, dokładnego rozumienia Najświęciego Sakramentu, dotyczące e, e, celów i, i, i niejerozalności małżeństwa i jeszcze tyle, tyle innych rzeczy. Więc jest to właściwe, właściwe e, e, wyznanie religijne, które tak jak wobec innych, musi po prostu z świętym Józefatem, z świętym Andrzejem Bobola i z wszystkimi świętymi, które poświęcili swoje życie jako męczennicy, po prostu e, staracze o ich nawrócenie. Zresztą to jest bola niepokalany, flurd, która prosi o poświęcenie Rus, Rosji nie celom, właściwie innym niż jego nawrócenie do prawdziwej wiary katolickiej. Oczywiście wydaje się to kolejne po prostu, jakby po ludzku mówiąc, fikcja, jak to może nastąpić, ale Panie Jezus Chrystus, Matka Najświętsza to obiecali, jeśli jesteśmy jej wierni, więc może to nastąpić. Więc tylko pod tym względem myślę, że to nie było... Szczególnie rewolucyjne wypowiedzi na ten temat tego, tego, tego, tego, tego, tego stosunku, tylko tego kolejne potwierdzenie, co właściwie Kościół już nastąpiło już w 1992 roku, dokument z Palamand, gdzie podpisano porozumienie między wszystkimi prawosławnymi a, a katolikami, że teraz po prostu rezygnujemy z tak zwanego prozelityzmu. I już nie będziemy pozwalać na to, że po prostu próbujemy po prostu ich nawrócić. Jesteście Kościołem z ościanem, wspaniałym, wszystko tak naprawdę w porządku i tak razem po prostu pielgrzymujemy dalej do wieczności. I to jest niekatolickie. Piękne po tym względem czytać rycerze niepokalanej wydany jeszcze przez samego świętego Maksymiliana Kolbe, który daje całą serię swoim rycerzu apologetyczną, dlaczego prawosławnia schizmatyjska jest fałszywą i dlaczego i w jaki sposób trzeba poczynić po do ich nawrócenia. Bardzo, bardzo ciekawy, zrobiony dla zwykłego ludu, co spowodowało wśród rycerzy niepokalanych w swoim czasie ogólny, ogromny ruch po prostu nawracania prawosławnych który to się tą tak dużo swą w swoim czasie ewentualnie do tu, tu prawdziwego kościoła i to tyle co ja mam wyzywane, to ja wizję dotyka. W w tego nawet katolickiej pewna na tak a do no, tej tak Potębie. I wtedy czarno właśnie na połączenie sił przeciwko tej zmowi, ten dokument mówi o połączeniu sił przeciwko zakładnieniemu liberalizmu, prawda? I dostrzega tutaj właśnie tych, tych analogii. Tak samo jak dostrzegam, do oczywiście dostrzegam, ale odpowiedź dokładnie jest ta sama. Jest to zło w postaci dobrego. Jest to bo, bo diabeł w postaci anioła światłości. To jest bardzo kuszący. I ludzie, którzy już stracili ten zmysł katolickości, ogólnie uważają to być może, że, że za pożądane. I myślę, że po prostu to jest całkowicie w myśli obecnego Ojca Świętego, aby do tego prowadzić. Całą pewnością. On to, to tak to widzi. Myślę, że tak. Natomiast ja, jako katolik, po prostu pra prawdziwa je, prawda jest jedyna. Święty Maksymilian Kolbe idzie po prostu tak daleko. Albo... Tym razem po prostu to papieża, albo papież jest głową Kościoła i jest tym monarchą Sakti Petri, jak zresztą słynny filozof w Włodzi Miosolowie nawet udowodni. Ja nie, ja nie aprobuję jego filozofii, natomiast on to się to wiary katolickiej przez samą analizę prawosławej. I tutaj po prostu albo, albo jest, albo jest tym, jak prawosławia, jako, jako przeda, jako po prostu tylko biskup Rzymu, uprawnione z wszystkimi innymi patriarchami, albo jest słową kościoła. A nie może być to i tamto. Jedna albo drugi ma rację. I z tego powodu tylko logiczne powiem to prawosławnemu. Nie uważam, że po prostu prawosławia, moi drodzy, teraz, aby odchodzić od tego, ale prawosławia jest po prostu sama w sobie, w swojej samej skuturze. Ma nie tylko ta sprawa, że mamy praktycznie wszyscy razem i tak wspaniałe liturgie. Wspaniała liturgia, zgadzam się, znajduje się też w Kościele Unickim, jest bardzo piękna, świętego Chrysostoma. wspaniałe głosy duchowości, piękne ikony, ale to nie jest cała prawosławia, to jest to, co katolicy i mają razem. Mamy też ikony, mamy też po prostu ten kult, uznamy te, te wspaniałe liturgie, ale prawosławie jest z innego prawosławia w samym setnie po prostu rezygnacją z powszechniego i społecznego powołania Chrystusa właściwie w świecie. Oni po prostu oddają dobrowolnie władze świeckiej całe obszar, co nie jest ściśle związane z religią i róbcie co chcecie z tym. To jest zasada po prostu prawosławii, rozumiecie? Jest bardzo ważne, aby to rozumieć. Ich rozumienie dlatego mogą być prawosławni członkami po prostu partii komunistycznej. I to ma rzeczywiście, albo takich tego, idą w niedzielę, bo po prostu takiego, sobiego, właściwie to jest sprawa Boga, o bo, bo im prawda? A potem w ciągu tygodnia to są sprawy świeckie i to jest zupełnie coś innego. To jest zawoszenie tej religii, prawda? Tylko aby jeden przykład, to jest bardzo różny wątp, o których oczywiście obecnym ekumenizmie nie ma mowy. Jeśli katolicy więc karmią się z takiego ekumenizmu, to sami stracą. Proszę pana, przepraszam. Chciałem zapytać proszę księdza. pogląd księdza na pojawiające się od 20 lat pojęcie judeo chrześcijaństwa. Ja się z tym pojęciem spotykałem rzadko. Obecnie on bardzo krąży w sferze medialnej, a nawet mówi się ostatnio o cywilizacji judeo chrześcijańskiej. Tymczasem wryzysku polskim czoło rozróżniał cywilizację łacińską cywilizację łacińską. Tak, cywilizację tak absolutnie. Proszę powiedzieć, wątpli w tym e, rzucałym pojęciu Judeo-chrześcijaństwa. Felisko Necze widzi to w zresztą absolutnie wspaniale sposób z punktu widzenia właściwej filozofii historycznej, prawda? Patrząc to na spół, z punktu widzenia filozofa, z, e, badając zjawiska, po prostu e, z jakichś źródłów karmi się z jakimiś źródłkami się po prostu e, kamiążą te różne cywilizacje, pokazując już przez to, że to jest nie tylko taka rozbieżność, ale wręcz sprzeczność. Natomiast bardzo ważne, ja, ja na ten temat nie jestem za mało, bo było choć uznaję to w pełni i jestem bardzo z wielką wielką radością, zawsze czytam Feliksa Konecznego. Natomiast z punktu widzenia katolickiego, katolickiej tradycji jest to przynajmniej po prostu określenie, jak bardzo wielu tych nieznaczne, dwuznaczne, dwuznaczne prowadzając bardzo łatwo i rzeczywiście prowadząc ludzi wielki błąd. Tak naprawdę tłumaczą sobie, ale co wy chcecie, Przecież katolicy mają Biblia. Stary Testament, judaizm, Nowy Testament, chrześcijaństwo. Więc Całe chrześcijaństwo jest judeo-chrześcijańskie, bo źródła chrześcijaństwa jest, jest, jest w narodzie wybranym, więc naród wybrany przygotował Chrystusa, więc ze źródeł żydowskich po prostu nastąpił na najczęstwy na, na, na, na Chrystusa i w ten sposób właściwie Stary i Nowy Testament stworzą jedną całość i stąd właściwie mamy to pojęcie, że właściwie tego yy, judeo na to opowiadam, jeśli to jest prawda, Święty Augustyn to dokładnie tłumaczy, to również jest prawda, bo po prostu, że Święty Paweł mówi, że całe przygotowanie, kiedy nastąpi wypełnienie tego wszystkiego, zaczyna istnieć. Nowe Izrael to Kościół. Opu Kościoła nie jest jeszcze inna instytucja izraelska. Więc po momencie Nowy Izrael jest Christianitas. Chrześcijaństwo po prostu było właściwie spadkobiercą, który zabierał wszystkie wartości narodu wybranego, który był prawdziwą religią aż do Wielkiego Czwartku, kiedy Jezus Chrystus zainicjował albo ustanowił Nowy Testament, który właściwie, przez który kończy się Stary Testament. Będę okres judaizmu jak wpłynął w Nowy Testament, jak, jak mały strumień przygotowujący wielki ocean, Albo jako kropla, które zostało rzucone. I w ten sposób chrześcijaństwo jest czyste, po prostu choć ma swoje, pe, część swoich źródeł w Starym Testamencie, który przygotował to wszystko. Natomiast jeśli dzisiaj mówimy ludzie chrześcijaństwo, to znaczy po prostu bardzo wyraźne w sensie nostra etate. I to jest właściwie ten słynny dokument z Watykańskiego II, który właściwie przedstawia obecne trwałe wartości judaizmu i stąd właściwie wypowiedzi najwyższych pasterzy, że to jest starsze, są starsi bracia w wieży, więc muszę ich jako takich przyjmować nastąpi tutaj po prostu ogromna, ogromna, straszna herezja. I ta herezja polega na tym, że nie ignorujesz fakt, że po śmierci Chrystusa, ci, którzy dalej, przeciw tym razem Chrystusowi, kontynuują, powołać się na Stary Testament, to już nie jest naród wybrany. To już nie Stary Testament. Ale to jest Talmud i to jest tak zwany obecny judaizm. I ten judaizm jest zupełnie nową religią antychrześcijańską, usuw usuwając prawdziwego pojęcia Mesjasza, odrzucając wyraźnie Pana Jezusa Chrystusa, szukając i czekając jeszcze zupełnie innego, światowego Mesjasza. Od tego momentu judaizm ma fałszywe pojęcie samego Boga, więc jakwe obecny od śmierci Chrystusa nie jest prawdziwym Bogiem, bo prawdziwy Bóg jest Trójcą, a On bowiem nie jest Trójcą. I to jest fałsz. Więc fał fałszywe pojęcie Boga, fałszywe pojęcie e, spawienia, więc całkowicie od początku do końca po prostu sfałszowana religia. I stąd właściwie się, te Paweł mówi, że to jest ten naród, który najbardziej po prostu prześladuje, jest na początku prześladowany wszystkich chrześcijan, ale o cudzie nastąpi po prostu na końcu czasów cudowne nawrócenie właściwe, bo chociażby e, przedstawicieli właściwie tego narodu, to jest obiecana prawda, ale nawrócenie właściwie do tego. Natomiast to, co Nostra i to, co Pan wymieniał od tych ludz, lat 20, to jest po prostu teraz powiedziane tak, że właściwie dowartoczowanie tego judaizmu prowadzi po prostu do tej sprzeczności. Do tego pasuje słowa, pozarują słowa dostojników kościoła, o mówią, nie będziemy już nawracać siedów, do, prawda? Dokładnie to samo. Więc jak to się dzieje? To znaczy po prostu tylko dwie możliwości. Albo mamy dwie religie które będą po prostu wprowadzone w jedną, ale jak mamy to robić? Albo i Chrystus, a wtedy Żydzi uciekają, albo chowam krzyż w krzesieniach i udaję. Proszę, proszę pamiętać, w miejscu, gdzie żydzi, żydzi, przedstawiciele judaizmu w Asyżu modlili się, trzeba usuwać, by było usuwać krzyże. Nie wolno. Kiedy biskupi pójdą do pewnego parlamentu w Belgii, usuwać krzyży. Nie wolno przejść. To jest bardzo znamienne, to są bardzo malutkie znaki. Więc tutaj mamy, albo po prostu tutaj pewne, pewne ta sprzeczność, W dobie po prostu tego pluralizmu możemy powierzyć, po prostu, żyjemy po prostu w wesołych ścieżności. Sól jest cukrem, cukrą jest sól i wszystko po prostu pocajujemy sobie. Dziękuję po za obiad. Albo inna możliwość. I to jest tak. Judaizm jest tak naprawdę jako ideologia obecna z tym jachwy architekt świata, który tak naprawdę już nie zajmuje się ludźmi. Mesjasz, który jest Mesjaszem nowego porządku świata. Jak wszyscy ojcowie mówili tak naprawdę antykryst, to jest ich na które czekają, antychryst, który jest jakby inkarnacją tego nowego porządku świata, znajduje swoją doskonałą formę i wyraz masonerów. Ja nie mówię, że wszyscy masoni są Żydami, ale to jest źródła. Więc w tym momencie mamy tutaj po prostu niesamowitą broń, niesamowitą indokrynację, no po prostu prowadzamy te wszystkie siły kościoła chrześcijańska z powrotem do ich tak zwanych źródeł. Więc odchodzimy od pojęcia trójce przynajświęcej do tego jednego Boga, którego wszyscy wierzą, obojętni jak się nazywa. Odchodzimy od wiary, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą zbawienia, jedynym Mesjaszem, jedynym Zbawicielem, bez którego nie ma zbawienia do takiego fajnego po prostu gościa, który fajnie, wspaniałe uczy nas kochać drugiego, taki nieszczęśliwy albo szczęśliwy rabin, który właściwie w swoim czasze, no on nie miał tak spania żyć, ale wspaniałe rzeczy nam mówił. Moi drodzy, to jest tezy. To jest doktryna tezy, jest bardzo wielka doktryna rozpowszechniona w bardzo wielu, wielu, wielu ruchach karyzmatycznych, nowoczesnych, może Obraz Chrystusa, które bardzo wyrażne możesz po prostu widzieć w takich, w takich filmach, kiedy Jezus Chrystus taki nowoczesny po prostu jest przedstawiany. Kiedyś widziałem film z aż aż do kości, ale dla młodego człowieka to jest fajne. Jezus Chrystus objawia się, powie, żeby fajny ty, rzuca ciebie, teraz idź tam, twoi kochany, tutaj cieka na ciebie, ja was błogosławiam i takie różne rzeczy słyszysz tam. Bardzo podobne rzeczy słyszysz. Bardzo przepraszam, że to powiem, bo od 18 lat jestem świadkiem, że jest wejście do Jasnej Góry, do Częstochowy. To Jezus Chrystus jest fajny gość. Tak śpiewają ale z Janie z swoimi ludźmi. To jest, to jest, to jest Jezus Chrystus, jesteś fajny gość. To ja słyszałem. Najpierw było Janie Bosko, a teraz Jezus Chrystus. Moi drodzy, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest Rozumiecie? Ale ludzie to przyjmują. To jest fajne. To wszystko to jest. Więc to, co Pan tutaj połóżuje, jest ogromnie ważne. Bo to jest po prostu to. Tu odkrywamy te źródła, które dają nam to zrozumienie. Wiele, wiele rzeczy, które się dzieje wewnątrz Kościoła. Wiele wypowiedzi, różnych dostojników, które może nie wiadomo, nieświadomie, ale jednak po prostu karmią się z tego wszystkiego. Więc znowu przepraszam za długie odpowiedzi, ale teraz po prostu to to jest ważne. O, jest dużo. Tak, no, może, może... Tak. Jeszcze ja się chciałem zapytać, czy w modernistycznym kościele będzie, czy jest zwalczana Maryjność. W czasie święta Matki Bożej Częstochowskiej. Byłem w kościele, oczywiście odszkiwana od, od, od uroczysta Bogu Rodzica, a ksiądz w czasie Kazania... Schładzą Marię. mówił, trzeba pamiętać, że Maria nie ształcą osobą boską, że Maria nie może przystaniać Jezusa i tak całe kazanie. Jaki jest ses Święta Matki Bożej Częstochowskiej? Takie rzeczy się mówi. Wiecie, to... W kraju, idziemy, gdzie Matka Boża jest królową Boże. To jest tak. Więc myślę, że problem, ogólny problem w całym tym ekumenizmie, to przypoważony to jest Matka Najświętsza. Więc możemy podjąć dwa, są dwa ruchy. Pierwszy ruch to jest ten, który po prostu od razu prostu z mostu właściwie e, idzie przeciw, przeciw po prostu Macce Bożej. Takimi hasłami, prawda? Nie przesłaniać Chrystusa, to wszystkie hasła to są przyjęte od protestantów, od potestantyzmu. Jeden po drugim. Właściwie to są odnowione, to słyszysz kazania, szczególnie w tych krajach, gdzie ta Marina nie jest tak wielka jak w Polsce. W Niemczech na przykład robiło to tak, bo ja byłem, jestem świadkiem tego wszystkiego, bo mam bardzo pobożną mamę, która ma 90 lat i ona po prostu ona mi uciła różaniec i poszliśmy jako małe dziecko na różaniec, na te obłody mariny. Po Soborze Watykańskim II po prostu ta marina została, bo w Niemczech jest dużo protestantów, to nie podoba się, nie jest ekumeniczny. Więc zamiast napożeństwa maryjne, mieliśmy pożycenia biblijne razem z pastorem protestanckim i z tymi wszystkimi, zamiast procesje, wszystkie procesy zlikwidowane, różaniec zniknął. Moi, od 70. roku w Niemczech, mogę powiedzieć, w parafiach paptycznych, nikt nie uczy się odmawiać różaniec. Wielu katolików mojego wieku, teraz już 45 lat, nie wie, co to jest różaniec. Do tego stopnia. Więc po prostu to zostanie całkowicie wyeliminowane, może przez pogardliwe takie rzeczy, albo po, przez takie pokazanie, to tu przesada, zabobon średniowieczne po prostu tego, adoracji Marii, kicz, po to usuwane te, te piękne po prostu pomniki Marii i tak dalej. I to jest właściwie ta dewastacja, to jest obraz że tak powiem. Więc w Polsce to nie działało, nikt Wiesz, to, to jest spyt nocne. Do, do, ja wyobrażam sobie, ja, ja bym nawet, przepraszam, że tak powiem, chciałbym, jeśli, oby, oby to by było, prawda, to wtedy po prostu ludzie w swoim czasie powstawali jednym szeregom i wygnali tych wszystkich pandytów. Natychmiast. Niemożliwe. Nawet do dzisiejszego dnia, jeśli ktoś chce się zbezpieczyć Marii, to normalny, nawet młody człowiek że skurzyje się w Polsce. Nie wiem, to jest w ogóle normalne. Uważajcie na to. Więc tutaj trzeba inną procedurę wziąć. Ta procedura inna polega na tym, że owszem, Maria. Tak, jak najbardziej. Wszystko z Maria. pielgrzymka do nie nieustannie Maria. Ale trzeba trochę zmienić, po prostu to. Pośredniczka wszystkich własnych? Nie. Współoczyski w Nie. Nie. No to Matka Boża, Matka Jezusa, tak. Siostra nasza. Pilgrzymujący Kościół. Dobry przykład nam dała jakaś mistrzyni dogadania się ludzi miłości bliźniego. Czy tak powiem, patron twojego po komunizmu, jeśli chcesz. Wszystko to słyszysz. Więc to jest po prostu na cienie w ciągu 30 lat Marii i Maria stanie się po prostu taką, taką fajną kobietą. Ta, ta, ta, tam, pam, pam, pam Mario. No? W ten sposób. I w ten sposób, tak jak u Chrystusa, nastąpi po prostu takie rozluźnienie. To jest nasza, nasza dobra żostra, nasza nasza mamusia, Trochę sentimentalne, trochę tego, ale jej waga, jej istota, jej, jej, jej prawdziwe znaczenie to praktycznie już nie zna. Oczuciowo to tak jest, bo to, co jest niestety niemożliwe, i to po prostu skórze tych, tych wszystkich ninowierców, to jest po prostu Bóg Rodzica. To są te piękne, stare, dawne, pieśni polskie, które nie potrafili po prostu wygnać. Nie ma możliwości. Spróbują wciąż na nowo coś wymyśleć, prawda? Są takie piosenki, a poza tym po prostu, no jednak po prostu cała ta młodzież śpiewa, śpiewa staw na polski i tak dalej. Ale jednak śpiewają, bo to do należy. I to jest po prostu właściwie, że tak powiem, kamień w oku tych, którzy po prostu no, muszą coś robić, co myśleć, aby to zniknęło. Więc co robić? Słuchajcie, to dawno kiedyś to było. Dawno, ale... Twoi przodkowie mieli taki taki obraz, taki, taki wiesz, antysemickie, takie, takie, takie, takie bardzo ostre. To, to było inne czasy, to musieli przecież komunistów. Teraz inne czasy są. Te czasy zmieniły się. Zmienili się. Moi, moi drodzy, chciałbym gadać wam tu bajki, ale mam książkę z której pisałem po prostu książkę na temat rycerstwa niepokalanej świętego Maksymiliana, gdzie w szóstym rozdziale mam po prostu rycerstwo niepokalane wczoraj i dziś. I mam, mam, mam po polsku wydanie w Lidamnicy Niepokalanowie, po prostu książka, która samego moderatora, najwyższego wiceasa Niepokalanej, w swoim czasie ojca symbola, w który który tłumaczy zmianę, nowe wydanie wiceasa Niepokalane, który dokładnie tak pisze. Możecie rozumieć, święty Maksymilian był ofiarą swoich czasów i wtedy całe po prostu wszystkich ludzi ciągle o masonerii gadali, ale to wszystko minęło. On był po prostu ofiarą swoich czasów. My teraz dystylujemy to prawdziwe wartości i te rzeczy tutaj no, pogrzebamy. to. Dzisiaj w ogóle nie jest aktualne. I wszystko, co jest istnotne, naryserstwa, niepokalane zostanie wyeliminowane i zostanie tylko ten obraz Maryi, o którym mówiłem. Tak się dzieje. Proszę Pana. Ja chciałem pewnie nawiązując do tego, co on się tutaj mówił i wracając do ilo z Torzu Waykańskiego, to został zdominowane przez modernistów. I jak to ujął pewien jeden z autorów, prawda, że Ren wpada do tytułu, tak. chciałbym pewne nawiązać do współczesności pewnie do dnia dzisiejszego. Czy obecna będzie, no, przewodnictwo Kościoła Prackiego? Przez Benedyka XVI, powiedzmy w jakimś sensie, stacja danych z wyborą Renu, które wpadają do tytułu, czyli ona pozostała taka sama? Ja czyli to jest jeszcze w kontekście, powiedzmy, mm. relacje. Mm. Z, mm. No, ja, ja odpowiadam, tylko widzę, że. Pracę, tak. mm. się, Przepraszam najmocniej. Ja chciałbym powiedzieć, zaraz odpowiadam dla osób, które muszą już wychodzić, chciałbym tylko powiedzieć, że mamy nasze starania, aby w ciągu następnych tygodni Bractwo Świętego 10 otwierało ponownie kaplicę w Wrocławiu. Bardzo proszę, abyście zajrzeli na stronę internetowej naszej, ewentualnie zapytali, zobaczyli, kiedy będą ogłoszenia na temat tej kaplicy. Tylko to informacje. Jeszcze nie wiem, więc wie kiedy, ale proszę tutaj zapowiedź po prostu przyjąć odpowiadając na, na, na bardzo, bardzo skomplikowane pytanie, nie, proste pytanie Pana, odpowiedź jest po prostu niełatwa. Muszę powiedzieć po prostu, że pewne korekty, pewne poprawienia, pewne starania, aby zmienić kurs zostały niewątpliwie po prostu dokonane. Tu nie ma po prostu dyskusji, widząc te zmiany, prowadzą powoli, ale powoli do pewnych i bardzo pięknych efektów. Nie mogę powiedzieć do końca, jaka jest intencja Ojca Świętego, dlaczego właściwie te poprawki chcę prowadzić. Sam mówił o tym kryzysie w Kościele, więc staję sobie sprawę, że źle się dzieje w Kościele, bardzo źle z powodu tego wszystkiego. Z całą pewnością nie widzi samych źródeł, Widzi tylko zjawiska. Lekarz, który widzi, że źle się czeje, gorączkę masz, tak dalej. I więc uważam, że zastosuje po prostu um, sprawdzone dawne leki, które spowodują, że gorączka trochę mniejszy się. Ale choroba nie odejdzie. To jest problem. Ale już fakt, że te dawne leki znowu odkrywa, prowadzi do tego, że wcześniej mówić dwa razy ta jest czterech. To jest absolutnie wyjątkowe indult. To już jest wskazane, to jest podejrzewane Dwa razy, dwa razy, cztery? O, a? coś takiego. A? Taki jest taki Teraz dwa razy, dwa razy, bardzo jest to, obażę, znowu, cztery. I jest okej. Okay. I dużo młodych ludzi z tego korzysta. Więc ruch powrotu do to prawi, do, do tradycyjnej mszy świętej, która jest doskonałym razem tej, tej prawdy katolickiej, tradycyjnej. Powrót do, do, do otwarcia, znowu po prostu e, większe otwarcie do duchowości świętych, którzy są wszyscy tradycyjni, to spowoduje, może nie u, u, u, u, u mistrzów, ale przynajmniej na dole, czy tak powiem, u kleryków, przede wszystkim młodych kapłanów, bardzo poważne refleksje. Wciąż mam dyskusję, dyskusję z młodymi kapłanami, wykształconymi, przygotują doktorat. Właściwie, które odkrywają tradycyjną szmę, które przychodzą do nas, czytają książki, chcą wiedzieć o co tu chodzi, widzą, zaczynają widzieć problemy, rozumie pan? Więc temu jesteśmy, Ojcu Świętemu, bardzo wdzięczni, że to, to, to się stało. Natomiast mieliśmy rok temu a coś jeszcze, gdzie nie, nie widać po prostu w pewnym sensie, możemy powiedzieć, że to trochę lepiej było niż a II, ale w pewnym sensie jest jeszcze gorzej, bo tam zostały zaproszeni nawet atejści, prawda, którzy w ogóle nic nie wierzą. Albo możemy po prostu widzieć te kolejne po prostu, czy e, tak powiem, kontakty między katolikami i Żydami i innymi religiami. Więc ten ekumizm po prostu całym pewnym, po prostu dalej idzie dalej. Mimo tego, że są takie po prostu próby poprawki. Więc prowadzone po prostu coś bardzo ciekawego, ale też bardzo niebezpiecznego. Jeśli jesteś biały, no jesteś biały. jeśli też czarny, jesteś czarny. Natomiast nastąpi teraz coś, możesz być biały i czarny. To znaczy, dostaniesz teraz dokument, który na nowo przedstawia cię tak, to jest dokument Ojca Świętego. Czy Kościół katolicki nie tylko trwa w Kościele katolickim, ale jest Kościelem katolickim? Prawo, Piękne! Znowu bo po prostu katolicka prawda, jak przed sobą. To jest Kościół katolicki. No w takim razie logiczne, inne religie nie są. Bo jeśli to jest, to inne właściwie nie są. Problem. Druga część, a inne religie też są. Więc to jest po prostu ta sprawa, ta zasada niesprzeczności zostanie tutaj bardzo mocno pokłócona. Więc mamy takie zjawisko, że u Ojca Świętego wygląda mi to tak, że rzeczywiście i mówi to z całym sercem. Ja wierzę w to, że w to on w to wierzy, że nie gra jakiś teatr. Niektórzy mogliby to powiedzieć. Że rzeczywiście docenia 2 razy 24, tą katolicką tradycję. Docenia. Mówi do tego. No ale mówi dokładnie o drugim też całym, samym oboscu przekonanym. Więc możemy po prostu z tego wnioskować, że on żyje po prostu innym, na innym planecie w planecie, który został założony przez Hegla. Hegel, jako po prostu filozof, ma i źródła doktryny filozofii Ojca Świętego idą w tym kierunku. Ten heideggerizm i heglizm jest po prostu jemu bardzo znany i, prosty, i bliski, ale to to, to mogę tylko co rozumieć. Teza jest tradycja, antyteza to jest cały ten modernizm, a on jest syntezą. I w ten sposób być może, że chce to łączyć to, co nie da się łączyć, rezygnując z zasady niesprzeczności, co prowadzi wcześniej czy później do problemu, że jak pani po prostu myli ciągle cukier i sól, nic z tego nie będzie. Ale modlimy się, aby coraz bardziej po prostu odwierają się oczy i przez to, że chociażby ten, ta, ta, ta prawda katolicka znowu ujrzy światło dzienne, chociażby trochę ci, którzy korzystają z tego coraz bardziej po prostu przyczynają się do uzdrowienia naszego świętego Kościoła. Mój drodzy, myślę, że czas tutaj powoli minie. Jest powoli, mamy jeszcze, jesteśmy już um, dwie i pół godziny tutaj, więc ja prosiłbym was, abyście zajrzeli na internet, czy bardzo proszę was, abyście przeczytali też um, ten, ten nowy pisemko które moim zdaniem bardzo dużo dobrego robi, jeśli to Wam podoba, że wyślemy Wam tyle informacji, tyle, tyle co macie. Bardzo Was zachęcam, jak Pan powiedział, powodu prawdziwej mariności, o to rozwiązanie, o to właściwe to jest triumf niepokalany, który jest zapowiedziany przez ją samą Fatimę i święty Maksymelian, tym żył i niesamowicie dobrze, to niesamowite cuda właściwie dokonał w najtrudniejszych czasach i nie widzę, że niepokalanie nie mogło tych, tych samych cudów, by również w naszych czasach wykonać, jeśli my, my chcemy tego tylko, tylko przyczynić. Bóg zapłać, jeśli ktoś ma jeszcze osobę osobne, dziękuję bardzo. I do zobaczenia, jeśli Bóg tak